Witamy bardzo serdecznie w 68. odcinku podcastu Bezimienny. E, tak, 68. odcinek właśnie się nagrywa. Nagrywamy 13 września w godzinach wieczornych. E, I standardowo ja będę nagrywał, czyli Christian Kełnder. E, będzie również ze mną Rafał Radomyski. Cześć wszystkim. Tak, i będzie u nas, uwaga, gość, e, Paweł Pucharski. E, Pawle, e, może powiesz parę słów e, o sobie... Jakbyś był eee, tu pierwszy raz. Jakbyś był tu pierwszy raz. Nie, no ma, mamy dużo nowych słuchaczy też, więc y, ostatnio chyba nagrywałeś z 20 odcinków temu bodajże. Jakoś tak, tak jakoś tak. Tak. tak. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy z tej strony tak jak, tak jak wspominał Krystian Paweł Pucharski z podcastu Dodechy, ja jestem ten od motoryzacji więc dzisiaj będzie motoryzacyjnie e, tak e, mocno motoryzacyjnie, no właśnie słuchajcie w temacie głównym powiem sobie chyba tak jak zapowiedzieliśmy wam dwa tygodnie temu, że będzie gość i będziemy mówić o grach samochodowych Assetto Corsa wyszła niedawno na, na konsole w sumie i, hmm. i wyszła też Formuła 1 i o tym głównie sobie dzisiaj powiemy No jak słyszycie Tomka z nami nie ma Tomek Tome, Tom, Tomka z nami nie ma okay. nie wiem czemu Tomka z nami nie ma po prostu nie mógł więc będzie dopiero słyszycie bo go? Tomka z nami nie ma bo nie mógł pograć bo mu pojechałem i wpierdoliłem i zabrałem promkę asetokorsy, Corsy którą dostaliśmy i, i bardzo jesteśmy za nią wdzięczni Tomek też chciał pograć ale nie pograł no i, i dlatego nie będzie z nami nagrywał więc nie, nie, nie ma tu czego szukać e, w sumie tak, e, Tomka pozdrawiamy i usłyszycie go w sumie dopiero za miesiąc od, od ostatniego podcastu e, słuchajcie, dobra, więc standardowo Hyde Park, słuchaj Pawle troszeczkę formuła nam się zmieniła w podcaście, więc e, ogólnie e, zaczynamy odcinek tak na luzie, żeby się ro, rozgrzać więc mówimy sobie, co ostatnio robiliśmy, raczej growego ale, ale też czasami osobistego przez ostatnie dwa tygodnie więc na roz... a miałem taki dobry przepis na zupę e, tak, więc ogólnie rozmawiamy sobie to na początku odcinka i żebyś zobaczył jak to wygląda, Rafał, niech zacznie. Cóż mogę powiedzieć, no więc jak też yy, chyba ci co zaglądają do nas na fanpage'a mogli zauważyć to zrobiliśmy pierwsze nasze Drugie, drugie w sumie spotkanie podcastowe, bo pierwsze miałem z Krystianem, a drugie z Tomkiem, więc już cały skład się twarzowo zna i, i, i tylko Krystian nie chciał ze mną no, wypić. Ja szczęście... jeszcze wypić. Ja jeszcze Tomka nie widziałem, no ale... No, ale i ty ze mną się nie chciałeś napić, Tomek na szczęście jest ten równy. Więc yy, z Tomkiem się poznaliśmy, tam pogadaliśmy sobie też trochę, zaplanowaliśmy jakieś tam kroki na, na przyszłość jeżeli chodzi o rozwój dalszy podcastu, ale to o tym już już później, jak już Krystiana nie będzie, Siedmio. więc jeżeli chodzi o, o giereczki, z ciekawszych rzeczy, no bo będziemy potem mówili o tej motoryzacji, tak więc z ciekawszych rzeczy na teraz powiem, że Deus Exa też mi się udało wy, wyciorać tam parę godzin i, i go odpalić i zapoznać się z tą grą. Jak już tam ostatnio mieliśmy recenzję, wspominałem, że w poprzedniej części nie grałem, więc, więc tak całkiem na świeżo tą serię oceniam i chyba najbardziej właśnie przez pryzmat gdzieś tam innych dużych gier z PS4, które wychodziły i przyznam szczerze, że na pierwszy rzut oka po tych tam paru raptem godzinach jakimś wstępie, jakiejś tam pierwszej misji nie mam jakiegoś takiego dysonansu, który był przewidywany, że, nie wiem, że po Wiedźminie to, to żadna gra nie jest tak dobra i, i, i że jest to słabo mi się podoba kilka elementów takich technicznych o których może nie mówiliśmy, że tam e, na przykład jak są dialogi do wyboru czy, czy też jakieś akcje nie wiem, załóżmy wyboru broni cokolwiek, to pokazuje się y, w miarę cała ścieżka która będzie powiedziana, nie tylko pierwsze zdanie, czy, czy nawet nie wiem słowo, tak jak jest w falaucie. I niejako wiesz, jaki on będzie miał jakie będzie miało konsekwencje, tak? Czyli że aha bardziej się nastawiasz, żeby nie zabijać ludzi, tylko ogłuszać, albo mm, jednak idziesz w tym kierunku, a nie w tamtym, i to będzie powiedzmy takie niosło konsekwencje, Tak, Można lepiej tą ścieżkę wybrać, powiedzmy, kiedy, kiedy ta gra daje ci ten wybór. No i wiadomo, że tam cały klimat jest fajny, ale technicznie też jest dobrze rozwiązana. Trochę ponarzekałem, bo trzy razy grę uruchamiałem, bo nie mogłem włączyć napisów napisy się same nie chciały uruchomić w wersji polskiej, powiem, że się menu wyświetlało po polsku, a granie jest spolonizowana na, na, na dubbingu, więc no, trzeba było oddzielnie wejść do menu i sobie tam poustawiać te wszystkie rzeczy i takie trochę, trochę takie głupie rozwiązania, no ale jak już tam się uruchomiło, to uruchomiło i faktycznie całkiem fajny ten system skradania. Trochę byłem taki taki miałem dysonans, jakiś wewnętrzny problem z tą grą w momencie kiedy się e, pierwsza strzelanina wywiązała i to taka dosyć e, mocna, widać było od razu, że zaplanowana, chodziło tam, żeby podbiec do jakiegoś helikoptera i wyciągnąć z niego akumulator tak naprawdę i to był koniec misji można było od razu od tyłu się zakraść i to zrobić, natomiast ja tłukło się tam powiedzmy z żołnierzami razem jakieś dziesięciu przeciwników no ja od razu wyciągnąłem karabin zacząłem do nich strzelać i, i jakoś tak nie szło to strzelankowo powiedzmy tak bardzo bardzo. Jakoś to wychodziło trochę, trochę inaczej, trochę dziwnie, nie wiem. Dziwnie było, wiesz, grać w grę, która niby jest FPP w pełnym, tak, masz karabin, normalnie masz celownik, możesz strzelać, ale no czujesz, że to nie jest jakby dobry system strzelankowy taki, że, że ci sprawia przyjemność, że ich tam tłuczesz, tylko no okej, okay, oni tam jakoś się powiedzmy ruszają nie do końca płynnie, jakieś mają takie te postacie przeciwników, takie wiesz, przesunięcia, że, że, że nagle z jednego miejsca, wiesz, dwa metry obok się znajduje, bo coś tam zrobił dziwnego i... I chyba jednak Tomek miał rację w tym, że to nie jest najmocniejsza strona tej gry, a o wiele większą frajdę sprawi jakieś tam skradanie, wykorzystywanie tego elementu skradankowego i, i chociaż planowałem inaczej, to jednak będę w ten sposób to grał. No, A jeżeli chodzi o giereczki jakieś pozostałe wyścigowe, to, to już nie będę o nich mówił, to będziemy przy recenzjach yy, ruszali no i w sumie to chyba będzie na tyle. Hmm. Jeżeli chodzi o Deus Exa, to przyznam szczerze, że bardzo byłem zainteresowany tym tytułem, bo Human Revolution strasznie mi się podobał i ograłem tą grę na, na wszystkie możliwości. I co mnie zaskoczyło przy tej nowej części ten Minecraft Divided, to jest to, że wszyscy recenzenci, wszystkie opisy, jakie, jakie czytałem przed Potencjalnym zakupem gry skupiały się właśnie na grafice, na mechanice, na klimacie, na tym jak gra wygląda, a mnie odrzucił fakt, że znalazłem tylko jedną recenzję, Angry Joe ją zrobił. Gdzie mocno zaznaczył, że jest bardzo słaba historia, a dla mnie to była absolutna podstawa deuseksa, szczególnie poprzedniej części i ta recenzja tego człowieka sprawiła, że tej gry ostatecznie nie kupiłem, bo no, dla mnie oprawa graficzna to jest, to jest jedno, ale jeżeli gra nie trzyma poziomu, jeżeli chodzi o historię i, i przedstawienie jej w, w fajny sposób, no to niestety... Nie jestem w stanie w nią grać. A z innych takich rzeczy, to nie wiem, czy to, dobry pomysł, czy to dobry pomysł i dobry moment, ale po raz pierwszy od chyba 20 lat na poważnie zastanawiam się nad przesiadką na pz jeżeli A, chodzi o gran. Okej, okay, okej, okay. to o tym sobie też powiemy, to o tym sobie też powiemy. Eee, bardzo ładnie to zacząłeś. Eee, ja się rok okay. temu w sumie też zastanawiałem. Nie wiem, czy, czy pamiętacie, mieliśmy nawet eee, Tomka zaproszonego na odcinek, ja wtedy specjalnie nie nagrywałem, żeby właśnie wystąpić tutaj w roli słuchacza i, i zobaczyć, jak on mnie tam będzie przekonywał. No, fakt faktem to się wiąże z większą inwestycją na początek, ale, no, ale powiedzmy stwarza potem mniej problemów. No i, mhm. i jakoś tak to okay. wszystko. Rafa, muszę, muszę to uciąć bo sobie o nie, tym no, ja oczywiście wiem, to nie powiemy. chodzi o miejsca na tą dyskusję No dawaj. Eee, Pawle, co u Ciebie było ostatnio przez dwa tygodnie? przez dwa tygodnie, no to w zasadzie te, te gry, które, które będziemy omawiać dzisiaj ale będzie... powinieneś go zapytać Krystian o ostatnie 20 odcinków co, co robił przez dwa tygodnie no bez 40... no, <śmiech> zasady, bo tam mi powie, że komunnie miał śluby, bym ponadzie no, no, idzie, no. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to jestem w stanie powiedzieć, że odkryłem na nowo swoją, swoją miłość do Xbox One, bo on przez wiele, wiele czasu był po prostu zakurzony, nieużywany i absolutnie przeze mnie celowo pomijany. Natomiast do niego wróciłem, bo przyznam szczerze, że zakupiłem sobie ten EA Access to się chyba nazywa i ograłem tą bibliotekę tych starszych gier EA, czyli Unravel, pograłem troszeczkę w FIFA 2016 i jakoś przypomniałem sobie, jak fajnym sprzętem jest ta konsola, a szczególnie pad, bo to jest jakoś dla mnie taki wyznacznik. Jestem strasznie zirytowany faktem, że PS4 mam co prawda od, od dnia premiery, ale udało już mi się zużyć dwa pady, jeden to już absolutnie przestał działać, natomiast no, jakoś ten od Xbox boksa może dlatego, że mniej na nim grałem, ale trzyma się dzielnie i jakoś, nawet jak w rękach go trzymam, to on jakoś tak pewniej mi się wydaje, że, że jest mm -hmm. zbudowany i o wiele lepiej mi się na nim gra. Tylko, że tutaj no, niestety zadecydowali znajomi troszeczkę, bo jednak większość osób, jeżeli mam ochotę pograć w multi, to mam na PS4, natomiast gdybym miał rozważać tylko i wyłącznie gry single playerowe, to fakt oczywiście, można tutaj dyskutować, że jest troszeczkę tam niby gorsza grafika i framerate na, na Xbox Natomiast ja na szczęście mam już tak stare oczy, że nie jestem w stanie wyczuć tej różnicy i chociaż oglądałem te różne filmiki z Digital Foundry, to aż tak bardzo tego nie wyłapuję. Chociaż najnowsze wszystkie te informacje, które pojawiły się przez ostatni czas, czyli tej, tych nowych konsol i tak dalej, to wszystko powoli skłania mnie ku temu, żeby jednak doinwestować mojego pc -ta. Okej, okay, okej, okay. o tym sobie jeszcze powiemy, jak wy lubicie Nie, chodzicie... no skończyłem temat. No. E, spoko, spoko. E, tak, zgadzam się z Tobą w 100%, że pad Xbox, od Xboxa jest zdecydowanie lepszy. E, z tym, że ten krzyżaczek, ta, tam jest ten krzyżak na padzie, na, na, na DualShocku, moim zdaniem ten krzyżak jest lepszy niż krzyżak od Xboxa, ale ogólnie. Ale szczerze mi powiedz, jak często korzystasz z, z D-pada i jak bardzo on jest kluczowy dla ciebie w grach? Bo dla mnie D-pad w grach zazwyczaj służy do ewentualnie przerzucenia się przez jakiś menu albo do no, wyboru jakiejś wiem. opcji takiej absolutnie niepotrzebnej, w sensie, że nie potrzebuje aż takiej dokładnej precyzji w grach. Nie, no w tym momencie to jest, to jest Bo nie nie podręczne menu. To jest podręczne menu, cztery opcje dodatkowe, takie kieszonkowe, typu tam wiesz, wrzuć granat, wybierz nóż, nie wiem coś tam, włącz okulary. No, no to, to zawsze jest no. dla czegoś takiego. Eee, no, właśnie nie, w moim przypadku właśnie nie. Eee, w co ty grasz? Miałem, a, no właśnie. To powiem Jedyną nam, co grasz. No, no, właśnie, jedyną grą, z którą miałbym problem na tym padzie i mam problem, bo grałem i, i mój skill jest dużo słabszy wtedy, to jest FIFA. Ja muszę w FIFA grać na krzyżaku, bo na analogu się nie da. Po prostu się nie da. Ja, ja nie wiem, jak ludzie mogą grać na Xboxie w FIFA. Tragedia. A na krzyżaku, na playce mi się gra zajebiście i to jest dla mnie naturalna sprawa. Dla, dlatego ty tylko to, to jest ta gra, ale w moim przypadku aż ta gra, więc... To, ja nawet nie wiedziałem, że FIFA można na krzyżaku grać. No, to, to, jest, to, to jest najlepsza z możliwości, jaka może być, bo... E kiedyś PS rządził, wszyscy, wszyscy grali na krzyżaku i to zostało. I krzy, krzyżaki możesz grać cały czas i w PS i w FIFA. I no to jest nie jest tak, że krzyżak, w krzyżak na konsolach nie jest analogowy, prawda? To jest cyfrowy, w sensie, że nie, masz nie 100% nie, nie, albo nie, nie. zero. A Tylko to nie po, jest po prawej stronie tak, że... te krzyżaki masz analogowe. Te przyciski... No, Tam krzyży, no ale, to, ale to nie jest właśnie tak, że ci... Te osoby, które profesjonalnie grają w FIFA, nazwijmy to, bo ja jestem absolutnym amatorem... -grają na, grają na analogu, gra, grają na analogu, tak. Tak tak, tak, tak, ale w sensie, że grają na analogu na po to, grają, że, no? że delikatnie wychylą i wtedy tam, prawda, ten tak, zawodnik tak, biegi tak, inaczej tak, i tak, tak dalej, tak, więc się dziwię, że po prostu w taką grę grasz na krzyżaku, bo to tak samo jak mi ktoś by powiedział, jest, że w no. Drake Lava gra na krzyżaku. Nie, nie, nie, nie, nie. no tak, no z, z jednej strony tak, ale po prostu analog... analogi są troszeczkę... Su, analogi są słabsze moim zdaniem od analogów od y, PS od 4. Xboxa, tak. Znaczy, chodzi, chodzi o to, że DualShock ma lepsze analogi niż niż, niż, e, Xboxowe dla mnie e, osobiście, ale pad jest dla mnie lepiej wykonany, lepiej mi się trzyma w ręku i ma cygle świetne, te triggery, chodzi mi o triggery. i dlatego pad ogólnie od Xboxa jest za, zajebisty, ale po prostu, no, ten krzyżak. Ja nie wiem, czy ten pad od Xboxa, ten Elite Eee, co Xbox miał tam swój super limitowany pad mhm. nie wiem czy tamten krzyżak E, jakby mi się na, tam, ta, na takim krzyżaku grało. Tam ale ja w w się, że... Z tego co wiem to wszystko jest regulowane, sobie można wymieniać, ustawiać i są takie tak. fajne opcje. Ja Nie mam zbyt nieostyczności, bo ostatni raz to chyba na Xboxie 360 gdzieś tego pada trzymałem, więc yy, od to nawet jeszcze, yy, jeszcze w rękach nie miałem i w sumie nie mam porównania, ale przyznaję, że pomimo, że, że uwielbiam zawsze przyzwyczajony jestem do tego jednego kształtu pada. To coś mi nie leży w tym shocku do końca nowym czwórce i jak mam pewne gry, w które gram dłużej, jakieś sesje kilkugodzinne, to to strasznie się męczę, wiesz, w sytuacjach jakichś tam, gdzie dłużej muszę trzymać tą gałkę, mi się te palce ześlizgują. Już kilka razy miałem ochotę kupić te, te jakieś silikonowe nakładki, ale nie wiem, czy one cokolwiek dają. Ja Triggery. kupiłem. I mhm. to pomaga? Wiesz co, pomaga, faktycznie pomaga, tylko że od razu ten pad się stał dla mnie nienaturalny, ponieważ gałki stały się o wiele wyższe przez te nakładki. Aha, no I to właśnie. mi przeszkadza. Natomiast faktycznie udało mi się uniknąć już tego cholernego efektu, że mi się ześlizgiwały te gałki i już miałem to opatent opatentowaną taką technikę, że jak biegłem na przykład bohaterem do przodu i nie chciałem przerywać tego biegu, to prawym kciukiem przytrzymywałem gałkę, żeby poprawić lewego kciuka. Nie no. cierpię. G gałek nie cierpię od DualShocka z PS4 i uważam, że pad z, z Xboxa One, jeżeli chodzi właśnie o spusty, czyli o, o, o triggery i o gałki, nie ma sobie równych. Mnie bardziej korciło jeszcze w sumie, bo te silikonowe nakładki to tam jakieś jest wiecie, 20 zł i kupujesz od razu kilka sztuk, ale jeszcze mnie korciły tak. te triggery, że można sobie kupić czy, czy nakładki, czy tam wymienić w ogóle te podstawowe jakoś, i, A to jakoś. I są takie dłuższe triggery, ale tego też nie znam w sumie kogoś, kto korzystał i ciekawy jestem, czy to Faktycznie coś pomaga, no bo to jednak, wiecie, po co, po co tak. próbować, testować na sobie. E, dobra, więc słuchajcie, to tyle to, że takiego małego off topu Pady, pady spadają mi różnie, każdy lubi to, co chce. E, słuchajcie, ja, ja przez ostatnie dwa tygodnie w sumie pograłem w Division, dalej cisnę Division, e, podoba mi się, jestem coraz bliżej platyny. W sumie przy, przeszedłem ostatnio, ale teraz e, próbuję jego maksować i powiem wam, że przyjemnie mi się gra, ale, ale czym dłużej w tą gram, tym bardziej mi wkurza ta gra Jedyne, jedyna rzecz, która sprawia mi przyjemność to zdobywanie nowych broni, które wypadają i i to jeszcze mnie jakoś tak przy tej grze trzyma. No i to, że oczywiście muszę ją sobie odhaczyć, więc muszę zrobić kompletionę. Ale te kompletionę. bronie, one już w tym momencie chyba nie są w stanie ci niczym zaskoczyć. Tylko po prostu to jest e, zasadzie, wiesz co? Yes. statystyka. No, bo tam naprawdę no tak, możesz tak, po tak, takim tak, czasie tak, trafić tak, tak, na jakąś tak. broń, której wcześniej nie miałeś? Czy to jest na zasadzie, że nie, nie, trafiłeś nie. na swój ulubiony karabin, który dodatkowo ma funkcję, nie wiem, zamrażania? Jak, tak. <laughs> Mniej więcej tak. Masz sześć rodzajów broni e, Rafale w tej grze. Masz tam przykładowo, loki, karabin maszynowy i w całej grze będzie będziesz miał jako normalny, jakoś tam ulepszony, jakoś z dodatkowymi skillami, później wypasiony z dodatkowymi skillami, ale on będzie wyglądał praktycznie tak samo. Możesz mu jakieś tam mu skórki dokupić czy coś, ale, ale to jest sześć rodzajów broni, które są cały czas te same. Czyli tyle, I że nie, po prostu wyskillowaną z jakimiś wbudowanymi Tak, tankami, to, dokładnie i tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. I o to chodzi. I to mi sprawia przyjemność ze względu na to, że tam, żeby na przykład broń miała dodatkową umiejętność, która ci właśnie wypadła, musisz coś tam zrobić. I, i, to, i to mnie jakoś tam trzyma żeby, żeby coś tam robić żeby żeby te... podoba mi się jak mój lud jest coraz lepszy i i to i, i wszystkie rzeczy, które mam są, są coraz lepsze, ale, ale ogólnie czym dłużej w to gram, tym bardziej mi się staje ta monotonna ta gra, bo e, ile razy musiałem zejść do kanału i odkręcić wodę bo ktoś ją zakręci i mam pięć, pięć, pięć takich misji pod rząd robiłem w ogóle bez sensu Więc, A jak e... zapatrujecie się w takim razie na Wildlands E, wiesz co, ja troszeczkę czekam na ten tytuł, bo ogólnie lubię Toma e, e, e, widziałem, że tam będzie się grało w kooperacji i to z tego co z tego co zauważyłem, to to jest dosyć mocny punkt tego tytułu więc to będzie to, to moim zdaniem będzie troszeczkę na takiej zasadzie, że jeżeli grasz samemu to masz lipę i No i tutaj ja raczej ze względu na to, że gram w różnych porach i z nami z czasem mają średnio, no jestem takim graczem i, i troszeczkę się obawiam, obawiam tego tytułu. Nie, nie wiem jak to będzie rozwiązane online, koopowo online, nie wiem jak to będzie ogólnie albo single playerowo, ale nie, nie jestem pewny czy tam w ogóle będzie możliwość grania singla. Tak czy jak, no zobaczymy. No, lubię Toma, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. No, fa no ja fa fajnie, szczerze, że jest że... ogromny śmiat. No. no namów. Powiem szczerze, że mnie Wildlands coraz bardziej przekonuje, bo jeżeli chodzi o Technikalia, grafikę i tak dalej, to poziom z The Division absolutnie mi wystarcza. Co mi brakowało no tak, po tak, pewnym tak, czasie, tak, tak, tak. bo też prawie planowałem tą grę. Co mi brakowało w The Division, to właśnie ta powtarzalność. I mam, nadzie mam nadzieję, że właśnie powtarzalność w Wildland zostanie zabita tą ogromem mapy oraz, że gra będzie bardziej taktyczna, bo w The Division w pewnym momencie ta gra, można było sobie spokojnie, że tak powiem, iść na Jana, wszystko rozwalać, niszczyć, dopiero jak miałeś jakichś przeciwników, to taktyka sprowadzała się tylko do tego, żeby po prostu znaleźć gdzieś osłonę i z całą drużyną się schować w jednym miejscu i nie było w tym żadnego pomyślunku, natomiast liczę na to, że właśnie Wildlands będzie taką grą, że jak strzelę komuś w łeb, to ktoś padnie i że będę mógł się faktycznie ze swoją drużyną ustawić tak, że mówię, dobra, to ja będę dzisiaj snajperem, bo, bo mam taki humor. Wy sobie idźcie, ktoś niech steruje dronem, ktoś niech szykuje samochód. Mam ochotę na y, grę taktyczną z otwartym światem. I to by mhm. było dla mnie świetne. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie technikalia, jeżeli chodzi o grafikę, y, customizację i tak dalej, to mogłoby być dla mnie żywcem przeniesiony z The Division i ja bym był przeszczęśliwy. Brakuje mi właśnie taktyczności i, i takiego dużego, otwartego świata i ja naprawdę byłbym przeszczęśliwy. No to z, z tego co zauważyłem, Pawle, wydaje mi się, że graficzka, e, no, graficzka, boże, e, grafi, g, grafika będzie słabsza niż w, w Division, ze względu na to, że to jednak będzie otwarty świat i tam bierze sobie helikopter i lecisz sobie gdziekolwiek indziej, więc jednak to wszystko musi być inaczej odświeżane, generowane i doczytywane i, i tak dalej, pop i wszystko, Ale więc... Ale to są nowe wydaje... konsole. Nie. No, za, zaraz, zaraz, Rafale, zaraz, zaraz. Eee, no, więc ja tak wydaje mi się, że. gra. płynnie. Pisać. No wiem, no już, już, zaraz. Eee, więc tutaj wydaje mi się, że ten. Ale, ale sa sama gra faktycznie wydaje się obiecująca. Czekamy, zobaczymy. Eee, chyba przyszły rok dopiero. Wydaje mi tak, się. Tak, tak, tak, zdecydowanie. No, chyba no, nawet więc, więc, ja tylko wiem, więc... że mapa ma być podobno z tych analiz, które ja widziałem na YouTubie porównywalna, czy nawet większa o wiele z mapą z GTA V. Także teren będzie ogromny. Pytanie właśnie, jak oni będą wspierać ten tytuł, bo mi się cały czas marzy, żeby ktoś wykombinował to, co, to, co mi się wymarzyło w The Division, że faktycznie... Że będzie dużo takiego kontentu. Ja nie potrzebuję jakiegoś skomplikowanego kontentu w sensie, żeby mi dawali nowych bohaterów co 5 minut, nowe misje co 5 minut, tylko żeby mi dawali jakieś zróżnicowane zadania. I The Division był bardzo zamknięty pod tym, pod tym, pod tym kątem, bo właśnie, no. Tak jak mówiłeś, jest pięć zadań na krzyż i mogą tylko wymieniać tam przeciwników. A Wildlands Dokładnie. z racji na swój otwarty świat myślę, że e, da o wiele większe możliwości zróżnicowania misji, które deweloper będzie mógł wrzucać częściej. I, I na to też liczę. To musiało być mhm. GTA Online. Tak. tak. Albo, albo, albo, no. Taktyczne e, GTA Online. Słuchajcie, ok, więc to zacząłem w przyszłym roku. Coś co jeszcze ciekawego robiłem? Poza tym, że grałem w Division, pograłem oczywiście sobie w Rock Band A4. Świetnie, świetnie kiedyś Wam o tym powiem, jak będzie czas. Na pewno nie dzisiaj, bo dzisiaj go nie będzie. Ale, ale świetnie mi się w to gra standardowo i, i chyba to by było na tyle. Powiem Wam później bo próbowałem, no to powiem co, co jeszcze chciałem spróbować, jaką grę chciałem spróbować, ale się nie udało. I chyba, chyba to będzie tyle, nie będziemy ciągnąć dalej, słuchajcie, więc zanim, dobra, przejdźmy do, do tej playki. Więc Pawle, Pawle, Pawle, Pawle mówi, że myślisz o tym, żeby zmienić. Peceta. Z pewnością przekonała Cię może ostatnia konferencja Sony, nie ta dzisiejsza, tylko ta z zeszłego tygodnia, mm -hmm. eee, więc eee, to ta konferencja mogła Cię troszeczkę przekonać do tego, żeby wejść na Peceta? Tak, bo jeszcze żeby było śmieszniej, to zapomniałem teraz nazwiska, ale szef Sony powiedział, że PS, mhm. PS4 Pro jest odpowiedzią na to, żeby gracze nie przechodzili na pecety, bo on nagle odkrył pewne dane, w których było wpisane, że w połowie cyklu życia konsoli, co też jest ciekawą informacją, to też takie jakby sprzedanie informacji, że PS4 jest właśnie w połowie swojego cyklu, więc hint hint, czyżby się na premierę Scorpio albo chwilę później szykowało PS5, więc to się też mhm. okaże. E, że w ja połowie cyklu. czytałem, że za dwa lata ma być. No to by się nawet zgadzało. Jeżeli to jest połowa cyklu PS4, to za dwa lata możemy zobaczyć nową, nową PSK. E, i, I no. E, jeżeli w połowie cyklu większość graczy przy, przerzuca się na, na pc i to jest ich odpowiedzią, ja systematycznie tracę argumenty, żeby bronić konsolę. Niestety. Nie wiem, czy mam się o tym rozpowiadać, czy macie jakiś inny ten, bo mogę mówić, ale możecie też mnie uciszać. Okej, okay, okej. Okay. -zn znaczy powiedzmy <laughs> sobie może o, o, o tym e, nie Neo, tylko o Pro. E, słuchajcie, no konsola PlayStation 4 Pro, e, wiemy już czym mniej więcej będzie, e, w listopadzie jest premiera bodajże. Tak, e, i, i i i. Znaczy, Krystian, jeśli I mogę, to tak wychodzić te tych... wspomnienia, bo najważniejsze, no. no wiesz, nie wszyscy musieli słuchać i czytać te newsy, nie? I no, ok. Muszą no. powiedzieć tak. Jest zapowiedź, że gry będą odtwarzane w 4K, a bardziej chyba można powiedzieć, że upskalowane, bo tak, żeby było w pełni coś wyświetlane w 4K, to no musieliby się, powiedzmy, postarać deweloperzy, tak? Ale ogólnie sygnał ma wychodzić w 4K, czyli będzie jakiś tam dodatkowy upscaling i, i to, co jest w HD, też będzie, yy, będzie tym upscalingiem traktowane, tak? To jest jakiś tam chyba jeden z głównych newsów. Dwa, że postawili na streaming, czy się mylę? No dobrze powiedziałem z tym absolutnym. Znaczy, tak, yy, tak, tak, tak, tak, tak, no ja tak, tak, tak. Ja tak to odebrałem. Dobra. Druga rzecz. Tak, była... tak, tak, tak, tak. Druga ważna rzecz to jest, że postawili na streaming, że ustawili sobie tak, no, w sumie Sony powinno się na tym znać, bo oni wiecie, siedzą w branży filmowej, tak, wypromowali już nie jeden format typu właśnie DVD, Blu-ray, to, to też Sony mocno jakby za tym stało i w tym momencie zdecydowali, że nie będą promować tego Blu-raya, który jest na ultra HD, czyli na 4K przewidziany, że nie wiem, że to się może nie sprzedaje, może w ogóle wierzcie, zalega u nich na półkach, może oni już wiedzą, że to umiera i że nie będą tego napędu montowali zmienionego, tylko że na streaming stawiają, będzie jakiś tam Netflix, jakiś YouTube w 4K, będzie konsola mogła te treści bezpośrednio przerzucać płynnie, wiecie, jakoś tam fajnie wyświetlać, tak? eee, Kolejną rzeczą, no to, że oczywiście wszystko będzie chodziło szybciej, fajniej, piękniej, szybciej się ładowało i tak dalej gdzieś tam się pojawiła informacja, że oczywiście gry, żeby dostać jakąś tam lepszą grafikę, to będą musiały dostać łatki, że nie wszystkie, które wyszły, to te łatki będą dostawały, nawet nie wszystkie gry, które będą wychodziły, to będą dostawały jakieś tam powiedzmy Zróżnicowane wersje na, na jakby obydwie PS4 -ki. będziemy musieli szukać na pudełku takiej gry: loga specjalnego mówiącego o tym, że ta gra ma jakieś specjalne wsparcie PS Pro, czyli jakby wyświetla jakieś tam, no nie wiem, lepszą grafikę, nie licząc właśnie tego upsc upscalingu. No i tyle, no. cena teoretyczna to jest 1799, wersja 1TB, konsola jest o 1 kg cięższa i jeszcze większa niż PS4, co w momencie kiedy wychodzi slim jest no, wręcz zabawne trochę bym powiedział, bo wiecie, jeszcze do zwykłej PS4 ją zestawić, to no to jeszcze ok, tak. No Jest sobie zwykła, jest Pro, ale jak w tym momencie w sprzedaży, tak naprawdę zwykłe zaraz znikną, wyprzedadzą się ze sklepów w parę miesięcy, bo, bo będzie jakaś tam pewnie, wiecie akcja wyprzedaż czyszczenia magazynów. Yy, I te slinki będą sobie takie malutkie, w miarę zgrabne leżały. Yy, plus. Yy... Xbox jakiś tam poprawiony się pojawił też, który niby 4K może wyświetlać co prawda nie ma większej mocy obliczeniowej jakoś bardzo i lepszych wersji gier na niego nie będzie, ale będzie miał ten upscaling też do 4K i kontrę w postaci właśnie tego napędu, napędu Ultra HD i on jest mniejszy i cichszy i, i tyle ze spraw technicznych I, i zaraz to sobie będziemy analizowali, a ja chciałem jeszcze w tym miejscu w ogóle stwierdzić jak fajnie Microsoft zagrał, nie wiem czy wiecie oni rozesłali jeszcze w trakcie konferencji, tak po prostu już mieli przygotowaną informację gdzieś tam na zasadzie jakiegoś wiecie szpiegostwa technologicznego i przecieków, e, informację prasową, fajną reklamę, dlaczego Xbox jest lepszy i dlaczego wygrywa z PS Pro, e, wiecie ta slimka, nie? nie mówimy o Scorpio oczywiście, mhm. i czyli ta S wersja. I oni to mieli przygotowane i oni to rozesłali do mnóstwa redakcji i tak dalej jeszcze w trakcie trwania konferencji. Jak tylko dowiedzieli się po prostu, potwierdziły się informacje na konferencji, które oni gdzieś tam widocznie musieli mieć, wiecie, wcześniej przeciek, nie? I jest tam, wiecie, 5 czy 6 punktów wymienionych właśnie, że to jest przede wszystkim na grubo tłustym drukiem jedyna konsola na, na rynku, która odtwarza Blu-ray Ultra HD. Że jest właśnie tam, nie wiem, cichsza, mniejsza i, i tak dalej, nie? Że też 4K, że to, że tamto, nie? I, I to był akurat taki, wiecie, zabieg marketingowy, kurczę, dosyć ostry. No, oni widać, że tą rękawicę nie odpuszczają, i żebym się nie zdziwił, jak tu wiecie, Rocky Balboa wyjdzie i w ostatniej rundzie dopiero tego hegemona powali. Że tak przerwę mówicie o tych zabiegach marketingowych, że to ostre i tak dalej, ale nie wiem. Dla mnie to. Dla mnie to jest słabe, szczerze mówiąc, bo jak ja pamiętam, że kiedyś ostrym zabiegiem to było jak Sega miała chyba Dreamcast'a albo Saturna i zrzucała piłeczki ping z logiem Dreamcast'a na pole golfowe, na których akurat przedstawiciele Sony grali. To były fajne akcje. No, albo znaczy jak... nie, nie chodzi mi o to, nie chodzi mi o to, że fajne, chodzi mi o to, że Strasznie walczą teraz o to, co się dzieje, tak? To wiesz, to mnie nie uderza, bo ja i tak te newsy przeczytałem na Ja wiem, rano, tylko tak? że po prostu kiedyś ja ta walka była jakaś z jajem, a teraz to wszyscy się wiesz. Prześcigają tylko w preserilisach i to jest takie dla mnie. Trochę tak wie... jest, nie? No trochę masz rację, ale wiesz, no są, są powiedzmy przygotowani do tego. Bardziej, bardziej mi chodziło o zwrócenie uwagi, że wiesz, że no nie odpuszczają, tak? ci, ci z, z Microsoftu i mają jakąś tam strategię. Wydaje mi się, że o wiele lepszą niż w pierwszej połowie życia tej konsoli. i Aż, aż się nawet w sumie ciekawie na to patrzy. No ale tak jak w sumie no, ta walka to jest, wiecie... Znaczy ja dostałem dwa ciosy, jeżeli chodzi o, o PS4 Pro. Jeden cios to był taki, że został podany przykład Tomb Raidera, który na PS Pro będzie chodził w trzech różnych trybach graficznych i teraz ja muszę sobie wybrać jaki, jaki chcę mieć tryb graficzny On który preferujesz, ja, ja, ja, który chcę, preferujesz no? ja chcę włączyć grę i, i grać, to zawsze była dla mnie domena konsol, ja nie chcę się jest, bawić do dzisiaj, w grafiz... to jest jak pytałeś wcześniej o to że chcesz na, przejść na PC, to jest dla mnie najważniejsza rzecz, że ja mam grę w trybie teraz w ogóle jeszcze uśpienia, to jest coś co najbardziej kocham w ogóle w nowej generacji konsol i to jest, wiecie, grafikę bym oddał z powrotem na rzecz PS3, ale żeby ten tryb uśpienia był tak jak jest teraz i ja po prostu naciskam guzik na konsoli i nie zdążę po prostu wrócić, wiesz z piwem z lodówki nie, a konsola już czeka w miejscu, w którym zostawiłem z włączonym telewizorem, powiedzmy bo go sobie też uruchamia i ja siadam i gram nie ma żadnego, wiesz, tam na laptopie kombinowania, wczytywania się czegoś i, i tak dalej, no i, i znaczy na komputerze, nie, na, na, na PCcie. No, to, jest, to jest to jest dobre. No. To jest dla mnie no, najważniejszy powiedzmy feature, nie? bo w momencie kiedy mnie nachodzi ochota, ja na przykład y, grając w tego Deus Exa y, nie miałem w planach go grać przed tym odcinkiem, wiedziałem, że już nic tam teraz nie powiem, że mamy wypchany po brzegów, jeżeli chodzi o tą motoryzację ale zobaczyłem posta na Facebooku od znajomej, że odpaliła dzisiaj i napisała, że wreszcie to odpala i że ktoś jej napisał, że to jest dobra gra i mówię Kurde, a może bym jednak go dzisiaj odpalił? I tak wiecie, na zasadzie, kliknąć guzik, otworzyć paczkę chipsów i zobaczymy, co się tam będzie działo. A tu wyskoczyło. masz. A tu wyskoczyło 6 giga pacza do pobrania, nie? W no, tym właśnie, a, no, nie, właśnie. ale byłem na tyle wiesz, sprytny, że stwierdziłem, że, znaczy, czy, wiedziałem, że jest ten filmik przypominający e, Human no a ja tego nie oglądałem, więc odpaliłem sobie 15 minut, pooglądałem, przez ten czas się ściągnęło I jakoś to wiesz, poszło. Mhm. E, dobra, e, słuchajcie e, Pro, pro, pro, pro Na, e, Powiem wam, że trochę lipa, że e, trochę źle, że Tomka nie ma bo Tomek chce kupić tą konsolę więc on, on by ją bronił więc jestem ciekaw jakich argumentów by u, użył ale to co wiemy e, przede wszystkim e, ci twórcy mają raczej się skupić żeby po, poprawiać tą grafikę w, naj, w nadchodzących grach ale to nie jest obowiązek i to od nich wszystko zależy, więc oni mogą wali walić to, nie brać no dodatkowych nakładów na robienie na pro, oni mają standardową playkę czwórkę i na to ma ta gra wyglądać dobrze. A czy będą robili na pro, to już to zależy od nich. Oni za to pieniędzy nie dostaną, a na pewno stracą trochę pieniędzy, żeby to robić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet jak kupicie pro i nawet jak zamienicie sobie to z czwórką, to jak będziecie mieli sobie to pod swoim telewizorem, to żadnej różnicy nie zobaczycie tak na dobrą sprawę różnica może być niewielka ale szczerze powiedziawszy nie zobaczycie na telewizorze 4K za mniej niż 6000 tysięcy bo, e, bo chodzi o odświeżanie a odświeżanie przy, przy dużych matrycach w 4K na tanich telewizorach jest chujowe więc nie, nie, nie kombinujcie w ten sposób, więc jeżeli naprawdę chcecie pro i chcecie na, naprawdę brać coś z tego, poza vr bo i tak wydaje mi się, że VR będzie działał, ale już za, za, za miesiąc przetestuję, będę doskonale wiedział, jak VR działa. Czemu nikt na, mi nie powiedział, że tu można blizgać? Na... Na, e, można e, kurwa, my na nie... nagrywamy Paweł po 22, tu możesz wiesz, rzucać kurwami mnie, Christian dobrze tak, poczekaj poczekaj, poczekaj, po tych, poczekaj, poczekaj z tych 6 nie, newsów nie, już ale już mówisz kończę. o telewizorach, żebyś powiedział w pełni wszystko, co chcesz powiedzieć to przypomnijmy, że okay, on ty, wie, te tylko, nowe tylko, konsole tylko, mają HDR w obsłudze tak, czyli pełny tak. Zapis tak, tak, tak światełek, no koniec tak, gwiazdorzenia yy... Z zakres świata jak też swoją drogą. Tak, tylko tylko po prostu mówię, że twórcy mogą na to tworzyć, nie muszą, a my, żebyśmy w ogóle coś zobaczyli, musimy mieć nowy telewizor za 6, 7, 8 tysięcy z bardzo dużym odświeżaniem, żeby to miało ręce i nogi i być może w tych, dajmy na to przykładowo, 70 tytułów, które wyjdą w przeciągu 3 lat, 15 może skorzysta z tej funkcji 4K. I tak nie będzie natywna ta opcja, i tak nie będzie natywna, więc może, 3-4 gry, to będzie takie, maksimum, więc, nie, nie, ja myślę, że stanywali. więcej, wiesz, ja jeszcze, o to, to ja myślę, że więcej, bo, ile, ale tak, gier, w, pełni, który... w pełni, w pełni, ja wiem, w pełni, w pełni. Nie, ale ja patrzę na to przez ten przykład, zobacz, ile jest gier w tym samym, w tym roku, jednym, 2016, już pomijam nawet, wiesz, zeszły rok, Wiedźmina i inne tam hity, które naprawdę grafiką, wiesz, zaskakują i powalają, wiesz. No. Dokładnie, dokładnie tak. Oczywiście Uncharted, Uncharted jest, jest przepiękny. Jest Uncharted, jest Wismy, które jest piękne. Jest, jest, wiesz, wiele innych tytułów, które naprawdę mają dobrą grafikę i oni będą w to szli. Co to jest za problem? Przecież to jest ta sama architektura, co zrobienie gry na PC i na Xboxa. Tak naprawdę to wszystko idzie, wiesz, na jedno kopyto, jak to jest na... Wiesz, wszystko na Radeonach robione i tak dalej. Podejrzewam, że mają więcej problemów, jak zresztą, wiesz, nie jedna gra pokazała, żeby to przygotować pod pc -ta, żeby to działało, niż pod, pod konsolę. I nie zgodzę się z tym, że, że to nie pójdzie dobrze na, na 4K. Będą starali się jak najwięcej gier wypuścić pod 4K, żeby działało kosztem jakichś innych zabiegów. Bo to się no będzie i właśnie kosztem ja mam taką kosztem predykcję. Gorsze grafiki. Koszt, koszt, kosztem gorszej grafiki. też Może ja być ja kosztem mam... gorszej grafiki, ale co w tej grafice takiego strasznego jeszcze tam można uciąć, kiedy ona w dzisiejszych czasach naprawdę nie jest zła. No kurczę. To... No nie jest. No właśnie nie jest. Ale ja właśnie mam no. taką predykcję, że deweloperzy skupią się bardzo na PS4 Pro i będą starali się, żeby jednak we wszystkich materiałach i tak dalej wiadomo, że gry duży graczy typu Electronic Arts, Activision i tak dalej, będą chcieli pokazać jak ich gra pięknie wygląda. PS4 Pro da im taką możliwość, żeby ta gra wyglądała lepiej. I to jest właśnie ten drugi cios, o którym jeszcze nie wspomniałem. Mass Effect Andromeda na PS4 Pro będzie chodził w 30 klatkach. Ja nie jestem osobą, która liczy klatki, tylko już dla mnie to jest sygnał, że skoro na mocniejszej konsoli gra będzie chodziła w 30 klatkach, to ja się boję jak ona będzie chodziła na zwykłej konsoli. Ja rozumiem, że Sony wydało taką dyrektywę że gra musi chodzić równie dobrze na, nazwijmy to, zwykłej PS4 ale pytanie jak bardzo deweloperzy i wydawcy wezmą sobie to do serca bo... nie, nie, nie ale będzie chodziła w 30 klatkach ale w jakiej rozdzielczości? było powiedziane? no właśnie no właśnie no, no właśnie, no właśnie no bo 4K? Jeżeli, jeżeli w 4K nie, no to nie jest problem nie, bo, nie, nie, nie. E, nie wiem czy, czy słuchałeś ale chyba ze dwa odcinki temu przytaczałem takie porównanie na podstawie jak to było z e, pobudowanym na podzespołach odpowiadających PS4 i tam było porównanie jak spisuje się ileś tam gier popularnych typu właśnie Wiedźmin 3 i tak dalej w różnych ustawieniach i w momencie kiedy e, taka gra załóżmy Wiedźmin chodził w 60 klatkach e, w 4K to on spokojnie osiągał wiesz w ogóle na Ultra HD jakoś znaczy na tych samych ustawieniach nie wiem tam 120 na, na 1080p tak to nie było problemu jeżeli było 30 klatek to było ponad 60 klatek w 1080p. Nie wiem, czy, czy rozumiesz, o co chodzi. Więc Rozumiem, ta tylko ja się, powinna, ja się zastanawiam. Powinna sobie też poradzić, żeby wyświetlić to samo w 1080p, tylko po prostu różnica w tej rozdzielczości powinna być, która tak naprawdę no, nie jest niczym złym, bo to 4K jednak jest... Jednak to jest jeszcze mm, ilość punktów... Wcześnie, taka, którą. za wcześnie. Znaczy nie chodzi o to no, wcześniej, ale chodzi o to, że 4K to jest taka ilość punktów, to Ultra HD, które na tam 50-calowym telewizorze naprawdę robi różnicę względem 1080p, tak? Bo teraz 1080p to mamy w telefonach i w telefonach powiedzmy jest to już granica, tak? Że Full HD w telefonie tam 5,5-calowym to już naprawdę nie ma sensu pchać więcej, bo nie widać różnicy, nie widać tych pikseli, nawet jak ty z tym telefonem siedzisz pod kołdrą w nocy i masz go wiesz, przy nosie samym. Natomiast na te dwa nawet metry siedząc od telewizora na 50 calach, 4K powiedzmy jest odpalone i, i też więcej Ci nie potrzeba. tak I moim zdaniem to jest sens, żeby oni szli w tą rozdzielczość i jest sens, żeby ta ponad dwukrotnie większa moc obliczeniowa przełożyła się właśnie na poprawienie przede wszystkim tej rozdziałki. To będzie chyba najczęstszy zabieg, który oni będą y, robili. Będą wielkie, wiesz, na, napisy, znaczki, pewnie jakieś nowe wymyślą, które będą pokazywały, że gra wchodzi w pełnych natywnych 4K, nie i tak dalej. ja bym wolał, żeby gry chodziły płynnie, zamiast w rozdzielczościach tak, tak, na, tak, i tak, i na telewizorach, na które mnie nie stać. Do, do, no dokładnie, bo, bo e, Rafale, zgodzę się z tym, że chcesz, żeby Eee, nie wiem z czym się z Tobą zgodzę, ale wiem, że z Tobą się nie zgodzę, <laughs> że gry e, powinny iść w wyższą rozdzielczość. Moim zdaniem nie powinny iść w wyższą rozdzielczość, ponieważ, ponieważ ja właśnie, tak jak Paweł powiedział, klatki. 30 klatek to jest minimum, ale naprawdę dużą satysfakcję mi daje, kiedy te gry mają naprawdę 60 klatek. A 60 klatek ma naprawdę bardzo mała ilość gier. Eee, Battlefield Lecz, ostatnio nie, o, okay, mogliśmy grać w 30 klatek e, to jest zupełnie inna rozgrywka na innym Ale poziomie ja, się z tego, z że, ja też że jestem że tak... zwolennikiem 60 klatek w pierwszej kolejności mi chodziło Ale o coś o, innego one ci nie pójdą w dalej porównywaliśmy to tak, ze tylko, zwy... że... my no porównywaliśmy to ze zwykłym PS4 mi chodzi o kwestię taką że jeżeli na zwykłe y, PS4 gra jest w stanie chodzić y, full HD w 60 klatkach, to będzie w stanie pójść powiedzmy w tych 4K również w 60, czy na nie wiem, 50 klatkach na PS Pro. Powinna. No, no na przykład Tetris albo Minecraft myślę, że da radę. A ja myślę, y że ja da. bym chciał, żeby konsole szły w zupełnie innym kierunku, bo. Y Moim zdaniem to nie jest jeszcze etap, gdzie powinniśmy się prześcigać rozdzielczością. Ja bym wolał, żeby to był taki etap, jak mamy... Przy remasterze na przykład GTA 5, gdzie na poprzedniej generacji konsol ta gra chodziła całkiem spoko, ale jak się odpaliło ją na PS4, to było czuć tą różnicę. Więcej samochodów, więcej, więcej, że tak powiem, zamieszania na mieście i płynności, przy tym, jak jest więcej wybuchów i tak dalej. Po prostu więcej się działo. Ja nie potrzebuję jako gracz konsolowy, który jestem już nauczony od lat, że nie ma szans, żebyśmy doścignęli grafikę na bardzo mocnych i wydajnych pc -tach. Ja bym chciał, nie. żeby konsole moc swoją obliczeniową wykorzystywały na większe możliwości rozgrywki, a nie grafiki. Mhm. Yy, tak. Ja myślę, że to może być różnie, e, chłopaki może na przykład Sony zgadało się z samsługiem i z LG i sobie pomyśleli, ej dobra, to robimy to 4K w końcu czy nie? No robimy, ale nikt nikt, nikt nie wie co to jest. E, dobra, to stworzymy sobie konsole, w którym będą gry w 4K, pokażemy ludziom co to jest i wszyscy się zarają 4K i będą chcieli 4K. 4K już jest od paru ładnych lat, ma, ma tą rozdzielczość, mała ilość gier, ponieważ na tak grają ludzie na monitorach, a 4K na monitorach to... No, no, no to, to Sony matryca, na, na matrycach telewizory od LG podobno, nie? Tak, no to tak, by było tak, odważne to... z ich strony, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale już była jedna zmowa cenowa właśnie tych producentów. Chyba jeszcze Philips był w to zamieszany i chyba Philips się y, wygadał, że o, o zawyżaniu cen telewizorów LCD przez wiele lat. Mhm. Także nie wiem, czy by poszli e, tak. na taki sam układ znaczy... 4 k że teraz będą to pchać. No, pe wydaje mi się, że, że zamiast skupić się na grafice i polepszeniu tej grafiki faktycznie i klatki, chodzi mi głównie o, o klatki to nie, oni, oni wolą iść w 4K czyli obraz ma być 4 razy większy, 4 razy więcej pikseli, co jest nie, no niewykonalne na, na przynajmniej czwórce ale, e, słuchajcie e, będziemy pomału kończyć to, bo mu, mu mamy mówić o grach samochodowych ja tylko na zakończenie powiem taką małą rzecz słuchajcie e, ja powiem Wam, jakie są ceny w Anglii tych konsol. Wychodzi sobie PlayStation Slim i opcja opcja 500 megadysk 260 funtów. Opcja 1 tera dysk 310 funtów, a Pro 1 tera 350 funtów. Więc Slim od Pro terabajtowego różni się tylko 40 funtów. Powiedzcie mi teraz, kto kupi Slim? Kto kupił w ogóle tą konsolę? Po co, po co Sony wymyśliło sobie, żeby wal, walnąć w tym samym czasie? Praktycznie, bo zapowiedzieli Slim, chociaż Slim zaraz, zaraz wyjdzie za, za parę dni. Ale oni, oni zapowiedzieli dwie konsole na konferencji, i które będą się gryzły, po prostu będą się gryzły, gryzły no bo wolę, wolę dopaść piszą Krystian, ty wolisz i, okay, i kupić ale sobie Pro. Konsole często? No, no są nie, no Rafał, prostu... każdy woli. Każdy, każdy woli, no. woli, ale konsole no. często są kupowane też jako prezenty, po prostu przez rodziców, nie przez dorosłych graczy, którzy kupują je za własne pieniądze. I owszem, terabajtowa się mało różni ceną. Jest to 40 funtów, czyli tam nie wiem, 250 powiedzmy złotych, czy 210 czy... czy 200, 200. No, 200, 200. 200, bo teraz tak jest no. stanie. Natomiast yy, oni musieli zrobić terabajtowego Slima. Po prostu musieli. Tak? No nie było opcji, żeby oni zaprezentowali tylko Slima 500-kę i, i nie było wersji terabajtowej, jeżeli była PS4 terabajtowa. Ale tak naprawdę no no. to ten najtańszy Slim 500 gigabajtowy który jest tańszy i który kosztuje ile? Mówiłeś funtów? 200... 200... 259, no. No to on jest... On kosztuje tam 1200 zł, tak? No to jest różnica 600 zł. No to już jest spora różnica i tutaj... Znaczy powiem, tak, to, że... no w tym tak. W tym... W w tej kwestii jest różnica i to będzie budżetowe rozwiązanie. Tym bardziej, że teraz yy, założę się, że te ceny jeszcze spadną, bo Xbox w takich promocjach rozdaje teraz te konsole, że po prostu czasem, wiesz, taniej jest samochód zatankować do pełna. I... Hmm. Teraz jakaś była promocja, że chyba za... za... 799 czy 899? 899. Za 899 na Morelach czy gdzieś były konsole i to chyba były wersje nawet z grami, że, że była jakaś tak. tam gra w pudełku wszędzie. No to proszę Cię, Xboxa kupujesz zwykłego za 900 zł z grą i na PSa musisz wyłożyć 1200 jeszcze pewnie bez gry, żeby dostać? No no mam się to za chwilę zmieni. No, ja, to... się, ja się nie znam, więc się wypowiem. Moim zdaniem... E... PlayStation Pro absolutnie nie miało się pojawić w tym roku, tylko Sony tak bardzo przeraziło się tym, że Microsoft chce ich wyprzedzić, jeżeli chodzi o generację i już zapowiedzieli Scorpio, Scorpio który ma mieć no. premierę na, na zimę To nie chodzi o Scorpio, o s chodzi, który już teraz miał wyjść, za chwilę ma być wypuszczony i już jest zapowiedziany, że, że właśnie będzie obsługiwał to 4K, odtwarzanie filmów i tak dalej. Okej, okay, okej, okay. Rafał, ale y, tak czy siak y, Paweł ma rację, przerazili się. No to fakt. Ja myślę, że, ja myślę, że się faktycznie to, przerazili, że Slim faktycznie był za, zaprojektowany na ten rok i to by się, to by się zgadzało, że jest połowa cyklu mm. PS4 i wprowadzają wersję mniejszą, natomiast myślę, że chcieli wyczekać Microsoft i zobaczyć co oni pokażą, jeżeli chodzi o mocniejszą wersję Xboxa One, ale ta wizja tego, że Scorpio ma być o wiele potężniejszy, czy nawet tam cztery razy potężniejszy. Pamiętajcie, że to są decyzje no, takie mocno biznesowe, w sensie, że Sony na PS Pro musiało pracować już, już parę lat, więc jak teraz zobaczyli, że to jest ich jedyna szansa, żeby zaistnieć z PS Pro, to jest taka, żeby po prostu wcześniej pojawiły się u użytkowników w domach. Bo jeżeli mhm. ta konsola by się pojawiła w czerwcu przyszłego roku, to większość graczy, która by się zdecydowała, że chce kupić mocniejszą konsolę, to znaczy, że mają już konsolę w domu i chcą ją sobie wymienić, to by powiedziała moment, poczekam ja sobie poczekam na Scorpio. Na Scorpio. Dokładnie, Więc to jest absolutnie dokładnie, ostatnia dokładnie. chwila, żeby uratować tą konsolę Dokładnie, dokładnie tak. I debile, e, znaczy, debile, no może nie będę obraża, obrażał graczy, ale ogólnie osoby, które, e, które po prostu pójdą za tym impulsem, że po, że po prostu chcą, chcą i, i muszą, i dla nich to jest skok jakościowy, kupią to. A szkoda, bo, bo Skorpion wydaje się faktycznie mocne. Jestem ciekaw jeszcze, ile będzie to kosztowało i jak to wyjdzie. Czy to będzie też ta granica 350 funtów, przynajmniej w Anglii, czy tam 400 no dolarów? No nie, nie jestem, zrobią jestem ciekaw ciekaw tego dwa razy droższego od Xboxa. A w tym to momencie, wiesz, jeżeli. Ale nie zrobią go dwa razy droższego, bo to by był idiotyzm. No nie mogą zrobić tego dwa razy droższego. Nie może być wiesz takiej co? różnicy że Myślę... dwa Xboxy, które są dwa razy droższe. Po prostu tak się nie robi. I. I A ja jestem w stanie myśli? stwierdzić, że, że, tak, że może być dwa razy droższa konsola, bo myślę, że, że jest masa graczy konsolowych, która jest tak zmęczona tym, że gry nie chodzą płynnie na konsolach, że, że te konsole stały się już... Że ta generacja nasza obecna, która miała już swoją premierę i już była lata świetne za za pecetami jest w stanie wydać teraz będąc sfrustrowanymi więcej za konsolę i jest w stanie zapłacić za Skorpio nie wiem 2,5 może nawet pod 3000 zł jeżeli da im to gwarancję że przez nie wiem 4, 5 lat będą wstali, w stanie grać w gry na bardzo wysokim poziomie a ja w to nie wierzę, ja, ja obstawiam, że jeżeli będzie natywna cena powiedzmy 1099 zł za, za Xboxa tak stojącego sobie w sklepie, pewnie z jakąś grą to oni wrzucą nie za 2200 czy 2100, tylko tak, żeby to było, nie wiem, 1090, 1900 zł czy, czy, czy coś w ten deseń, żeby to było na zasadzie plus 50%, plus 60% cenę, ale ta konsola jest ogólnie wiele mocniejszym i tak dalej, i tak dalej. No. dobra, mówiliście że... o funtach, ale pewnie też macie paru słuchaczy w Polsce, to ja tylko powiem, że PS Pro będzie w Polsce kosztowało 1799 zł, a Slimka 1499. 9 zł. Mówimy o wersjach tych jednoterabajtowych. No, no, no, no to przeliczyliśmy, że 40 funtów, więc 200 zł. Eee, i, I tak wyszło. Dobra, słuchajcie, będziemy pomału to kończyć, bo dalej nic nie mówimy o samochodach. Eee, jeszcze, mu, je, Kogo jeszcze samochody coś... interesują? E, tak, e, jeszcze mógłbym sobie coś o tym dopowiedzieć, ale myślę, że jak Tomek wróci za dwa tygodnie, to i tak sobie więcej trochę o tym powiemy. B będziemy go gnębić, czemu w ogóle on to bierze. Przecież my i tak Bo, a może o tym samym gadamy. No. Albo tak, jazę, tak. Albo am, o am, tak, a, a może zmienił zdanie. Dobra, słuchajcie, e, ja tylko chciałem e, przed sprzedażą tylko powiedzieć e, jedną małą ciekawostkę, że morą e, gierka, e, którą Tomek testował jakiś czas temu e, Czyli Tomorrow Children, eee, słuchajcie, widziałem recenzję wszędzie 3, 4, 3, 4, 2, więc Tomek miał rację. Eee, totalny krab, omijajcie to szerokim łukiem. Chociaż on jest w free to play, ale, ale po prostu omijajcie to szerokim e, W jakim free łukiem, to playu? E, więc to ta. On, t, teraz wykupujesz dostęp do bety. Więc to kosztuje 84 <głos> zł. Ale jeżeli Odwróć ta beta minie, to on wchodzi w free-to-play'a. I dzięki temu, że zapłacisz 84 zł, to dostaniesz tam jakieś pierdoły do, do, do tego, jak, jak to w free-to-play'ce i, i dostęp do bety. I po tym jak beta się skończy, on wchodzi w free-to-play'a i graje za darmo. Ale nawet nie pobieracie za darmo jest pedałem. Beznadziejne. Dobra, to chciałem powiedzieć. Jedziemy do sprzedaży. Słuchajcie, sprzedaży w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu w sumie w UK wygląda następująco: pierwsze miejsce ma Overwatch, drugie miejsce Formuła 1 najnowsza 2016, trzecie miejsce to jest nowy Ex Mankind Divided. Czwarte miejsce, LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy, piąte to jest GTA 5, szóste Rocket League, siódme no, nowe Uncharted 4, e, ósme jest No Man's Sky, dziewiąty fajnie, że Doom i dziesiąte jest nowe, w sumie prawie stare Call of Duty Black Ops 3. E, słuchajcie, Overwatch wrócił na pierwsze miejsce, premiera, te, teraz miała premiera y, tej Formuły 1 y, Pawle? Tak, teraz, tak, teraz. No, więc od razu drugie miejsce. Myślę, że jak na w sumie Formuły 1, to chyba jest... jest wąska grupa, no, trzeba przyznać. To wąska, wąska bardzo, wąska, wąska, wąska, bardzo dobry wynik. Ale czemu Dokładnie odwrócił. Tam była jakaś chyba też. Yy, tam nie było czegoś takiego, żeby weekend darmowy w ogóle Tak, weekend był darmowy. I sporo tak. osób chyba pograło i im się spodobało, nie? Bardzo możliwe, żeby Blizzard zrobił to dobrze. To może, e, może, może się... warto jednak te dema zamieszczać gdzieś trochę więcej niż tylko te bety, co? Bo tak jak mi się do, to dobrze sprzedało, może tak, więcej tak, dem tak, było Tak, to... tak. tak, tak, tak, tak. <laughs> tylko, że ja nie wiem, czy nie miałeś wtedy przez przesłukien dostęp do pełnej gry. Przez tak, to był przez yy, no, dwa, trzy tygodnie. To, to nie dostęp, to, że tam był do... no. Tak. no Ale wiadomo, no, no to w tym momencie nie to płaciło. No. tak ma działać, tak? Że po prostu już coś działasz, zrobisz progres, potem wiesz, potem, potem się wkręcasz. No, mhm. No, więc yy, tak, y, to mamy na pierwszym słuchacie, ósmym miejsce, ceną -No MSK. Ludzie oddają, nimi te gry oddają, nie grają, oddają, oddają, nie oddają, ale cały czas grają, więc. E, Ktoś chce kupić tak... sprzedam tanie. A no to ok, Dobro, eee, panu, dobra. Dobra. więc dobra. Tak, eee, no więc A co sprzedać. Rocket, Rocket League, pewnie jakiś znowu jakiś DLC wychodzi. Do tego cały czas coś wychodzi. Cały czas, cały czas coś wychodzi. Więc to ma bardzo dużą rzeszę fanów i w ogóle widziałem to w pudełku za 20 funtów w game, eee, Proszę, chociaż w plusie było to za darmo. Nie no, w koszyku to nie było, bo dwie dychy to jednak dużo. E, dobra, mniejsza o to. E, to tyle. E, to tyle ze sprzedaży gier. E, myślę, że w następną sprzedaż wejdzie na przykład Pro Evolution albo, albo FIFA, no, chyba jeszcze nie, ale nie jestem pewny. Nie, FIFA nie. E, no, ale to zaczymy za dwa tygodnie, więc jedziemy. Słuchajcie, temat główny. Gry, gry wyścigowe, gry wyścigowe, więc jedziemy. Co chcecie? Chyba A za, za Zaczynamy od kosztę, chyba... Nie, nie, nie. Zaczynamy od 1 O, no dobra, co to, to, to już jak akurat. chcecie. Okej. Okay. Okej, okay. F1. E, Pawle, e, słuchamy jak tam Formuła 1 w 2016 roku. Formuła 1 ogólnie, jeżeli chodzi o sam sport, absolutnie mnie nie interesuje. E, ten, ten główny dziadek, który zarządza tym sportem po prostu zamordował dla mnie tę królową wyścigów, królową motorsportu i Przestałem się tym interesować. Znam nadal jakieś nazwiska tych kierowców i tak dalej, więc do samej gry podchodziłem z ogromnym dystansem. Liczyłem na to, że to będzie znowu to samo, że po prostu powymieniali nazwiska, że nic się nie zmieni i, i dalej będę nie będę kompletnie zainteresowany tym, tym tytułem. Jak się okazało, było zupełnie na odwrót co mnie absolutnie zszokowało. Mówiąc tak naprawdę w wielkim skrócie, gra bardzo mocno się zmieniła, porównując do wersji zeszłorocznej. Tak, tak jak myślałem, że już po prostu nic nie można ciekawszego wymyśleć, tak, ta gra skłoniła mnie do tego, że naprawdę znowu mam ochotę oglądać wyścigi i no, została w wielu aspektach bardzo, bardzo zmieniona. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tryb kariery. Tryb kariery, który jest fantastycznie zrobiony. Naprawdę Ostatni raz tak wczułem się w grę traktującą o F1, nawet nie wiem ile lat to było temu, wiem, że wyszła kiedyś gra jeszcze robiona przez Psygnosis, jak ktoś w ogóle pamięta to studio, na PS1. Sowe mieli w logu chyba, nie? Tak, tak, tak, na szaraka i pamiętam, że wtedy strasznie mi się podobało, bo tam był komentator, który na bieżąco, że tak powiem, komentował to, co się dzieje na to, że można było oglądać powtórki, to mnie strasznie jarało. I brakowało mi właśnie takiego wczucia w F1, a w tym roku tryb kariery został tak fajnie poprowadzony, tak fajnie rozbudowany wiecie, zaczynamy grę siedząc za biurkiem swojego laptopa, podchodzi asystentka która z nami rozmawia, później podchodzi mechanik e, e, teamu który rozmawia o ulepszeniach i tak dalej, po raz pierwszy w, w grze traktującej F1 miałem ochotę robić treningi gdzie zawsze, e, ponieważ mam mało czasu już na granie, to jak odpalałem F1 to tak, tak, trening, olać, co ja będę robić na treningu, kwalifikacje, ewentualnie jedno okrążenie, heja banana, jedziemy na, na ten, na, na wyścig, najwyżej wystartujemy z ostatniego miejsca. Jakieś A tutaj na trening... chyba nawet wrzucili, nie? Na, na treningach, że możesz coś tam potem na ulepszenia. No na właśnie, tam... no właśnie. A teraz na każdy trening ma jakiś sens, bo w prawdziwych wyścigach Formuły 1 są trzy sesje treningowe i tutaj każdą z nich realnie możemy wykorzystać na ulepszenie bolidu, bo tak, jedną sesję treningową możemy sobie wykorzystać na to, żeby y, ustalić optymalny tor jazdy, za co jesteśmy nagradzani, bo musimy przejechać przez specjalne bramki. Kolejną sesję treningową możemy poświęcić na dopasowanie nasz, na naszego bolidu pod kątem hamulców, aerodynamiki i tego typu rzeczy, za co też jesteśmy nagradzani, bo zbieramy specjalne punkty, które później możemy wykorzystać na rozbudowę bolidu. Kolejną sesję treningową, albo nawet w tej samej sesji treningowej, jeżeli starczy nam czasu, możemy wykorzystać na przykład na e, ogarnięcie zużycia opon. Musimy po prostu jechać tak, żeby e, jak najmniej zużywać opony, za co też nas gra, nagradza. E, też cały czas nasz inżynier mówi, na których zakrętach powinniśmy się poprawić i tak dalej. No po prostu... E, tak sprytnie to poprowadzili, że naprawdę te wyścigi, które przejechałem, to w każdym z nich miałem ochotę robić sesję treningową, bo ona w końcu nabrała sensu. Miała jakiś, miała jakiś cel, bo wiedziałem, że dzięki temu, że pozbieram punkty, będę w stanie przez następne wyścigi być lepszy od konkurencji, dzięki temu, że zrobiłem faktycznie tą sesję treningową. Fakt, że też wprowadzili i bardzo się tym chwalili ten safety car i ten flying club, czyli rozgrzanie opon przed, przed samym wyścigiem, gdzie wszyscy jadą sobie takim spokojnym tempem. Tutaj troszeczkę jest niedopracowany z racji tego, że jeżeli startowałem na przykład z pole position, czyli z pierwszego miejsca i rozgrzewałem opony takim zygzakiem, jeżeli ktoś nie kojarzy wyścigów właśnie, żeby rozgrzać opony, no to zdarzały się momenty, gdy samochody po prostu we mnie wjeżdżały, co absolutnie nie powinno być dozwolone, bo flying lap polega na tym, żeby rozgrzać opony. Nikt nie ma prawa Cię wyprzedzić, zmieniać pozycji, no chyba, że Ci się boli, to rozwali, ale tutaj jest jeszcze tak troszeczkę niedopracowane. I co mnie najbardziej zaskoczyło, zmienili Jeden element, który absolutnie nie sądziłem, że się da zmienić. Start. Eee, w Formule 1 bardzo liczy się refleks w momencie, gdy zapali się zielone światło. I zazwyczaj w tych wszystkich poprzednich grach, i w zasadzie we wszystkich grach motoryzacyjnych, w jakich grałem, start z zielonego światła to polegało na tym, że zapalało się czerwone, ty już trzymałeś rękę na spuście i po prostu jak poszło zielone, tak poleciałeś. Nie Tutaj zgadzam zazwyczaj... się nie we wszystkich. Tutaj pragnę tylko wtrącić, że fajnych jakichś takich kartowych wyścigach typu Crash Team Racing było tak, że trzeba idealnie nacisnąć gaz wtedy, kiedy zapalało się zielone światełko, tak, wtedy startowałeś turbem. Ale tutaj faktycznie, no ten zabieg ze sprzęgłem jest, jest bardzo fajny, sprytny i, i powiedzmy, no nastraja od samego początku, wiesz do tak, bo jazdy. musimy trzymać gaz oraz X, czy tam przycisk A jeżeli ktoś gra na Xbox One ale powiedz mi, yy, bo mnie tak interesuje no to techniczne aspekty tej, tej gry są wiesz, bardzo bardzo ciekawe i, i też też sporo o tym czytałem w ogóle ten tryb kariery, kariery mnie strasznie wiesz, za, zaintrygował tylko to co mnie zawsze ja w żadne formuły praktycznie nie grałem przynajmniej nie tak żebym e, powiedzieć mógł, że miałem tą grę i powiedzmy ją, ją przechodziłem jakoś, może gdzieś tam spróbowałem u kogoś gościnnie a no bo formuły mnie jako tako nie interesują, bo z założenia wszystkie są takie same w sensie no mhm. dobra tam inaczej pomalowane i tak dalej, ale wszystko brzmi to samo i, i, i dlatego te wyścigi są dla mnie może o tyle nudne czy nużące, bo Wiesz, nie mogę sobie w momencie, kiedy mam ochotę y, zmienić samochodu z y, tylną napędówki na powiedzmy jakieś takie, Prawda. wiesz... To wrc. tutaj też nie można. No, no raczej nie można na WRC zmienić, ale y, czy to nie nuży, no bo wiesz, robisz te wyścigi, niektóre te wyścigi potrafią być pewnie męczące, tak? Że y, czytałem recenzję zresztą Artura od Was, tak? Z, który też y, to ograł, pomimo, że raczej nie, nie zajmuje się tym na co dzień żeby jakoś być graczem takim zapalonym, ale wiem, że jest fanem właśnie wyścigów różnych i F1 też z łezką wspomina te stare dobre czasy i, i pisał właśnie, że dwugodzinna sesja, że pełny wyścig kilkadziesiąt okrążeń właśnie tutaj te wszystkie ścinki i tak dalej no okej, okay, no to, to trzeba lubić, ale no wiesz i znowu następnego dnia do tej samej formuły wsiadać i tak dalej, czy to znaczy, nie... Wiesz co... Nie powoduje takiego znużenia tą grą? To wystarczająco jest to dobrze prowadzone? Wiesz co, wszystko zależy od tego, jakie masz podejście. Bo tak, jeżeli chcesz, to możesz sobie jechać pełny wyścig na ekstremalnym poziomie trudności, taki, że no, będziesz miał przesrane. Jak jeszcze nie masz kierownicy, to już w ogóle nie podchodź do, do tej gry. Nie, ale nie, możesz... nie chodzi o poziom trudności. nie. Chodzi o właśnie kwestię samego znużenia tym, że, że no jest to właśnie... powtarzalne. I właśnie, właśnie o tym mówię, wiesz, jeżeli odkryjesz frajdę w tym, że wybierasz sobie na przykład słabszy team i wiesz, że on jest słabszy i rywalizujesz z tymi lepszymi teamami yy, i starasz się na tych treningach, rozwijasz ten swój bolid i czujesz z każdym wyścigiem, że ten bolid jest coraz szybszy, coraz lepszy, coraz bardziej się do niego przyzwyczajasz, podkręcasz yy, swoje możliwości, bo wiesz, że po prostu na ostrzejszych zakrętach jesteś w stanie z niego więcej wycisnąć. Wiesz, jeżeli jesteś w stanie sam siebie tak ponakręcać, to, to ta gra nie ma szans, żeby cię znudziła. Bo, bo czujesz tą rywalizację AI jest naprawdę bardzo fajnie zrobione w tej grze, to mi się podobało bo oni e, walczą i, i nie ma jakiejś takiej sytuacji, że, że jest jakiś brutalny czy agresywny, bo, bo F1 nie jest brutalnym, nie jest kontaktowym sportem z tego, że to są samochody otwarte, więc każdy kontakt praktycznie kończy się albo wylotem z toru, albo przedziurawioną oponą, albo rozwalonym skrzydłem co absolutnie wyklucza cię praktycznie z wyścigu, bo jak nie masz skrzydła, no to to są różnice w dziesiątkach kilometrów na godzinę, więc ta, ta walka i ten rozwój bolidu, który, gdzie czujesz różnice i czujesz zmiany, był dla mnie tym motorem napędowym, który, że tak powiem, był, w stanie, był zamiennikiem tego, że to nie jest inny samochód, innego producenta z innym napędem i tak dalej, więc to mnie w, tym, w tych wyścigach było w stanie nakręcać. Możecie się obudzić. Nie, jestem obudzony. Tylko tak się zastanawiam, yy, bo cała gra jest, rozumiem, oparta o aktualne F1 i ogólnie te formuły wszystkie tak. są na zasadzie... Na tegoroczne. faktach autentycznych. Nie ma, nie ma tam sytuacji takiej, że tam najpierw starsze formuły, potem lepsze, taki bardziej, wiesz, tryb nie. historyczny, nie? To, to nie, tryb nie, nie, nie, nie, nie, nie, wszystko nie jest na, na bazie, że tak powiem, yy, obecnych czasów. Fajnie, że możesz stworzyć swojego bohatera, w sensie, że nie musisz się wcielać w jakiegoś innego kierowcę, tylko, wiesz... Yy, Przyznaj, zrobiłeś, też... zrobiłeś blondyna takiego zawadiakę i i no Oczywiście wyczy, cały, cza, tak. cały czas robiłeś wyścig w, w tle i muzyczka odpalona z tego. Dobra. A czy są modyfikacje, jeżeli chodzi, mówisz, że ulepszasz cały czas ten pojazd, to, ale to w jakikolwiek sposób chyba nie wpływa na samą tą formułę, że nie wiem, tam widzisz coś, jakieś zmiany, bo to chyba wszystko jest tak uregulowane, że każda wygląda nie, no no tak, tak samo. Nie, no oczywiście, to, to każda wygląda tak samo. Znaczy, tylko, tak tylko się samo, słupki nie? zmieniają słupki się zmieniają, tam te, te elementy aerodynamiczne są różne. Jak się byś bardzo przyjrzał, to te bolidy naprawdę różnią się od siebie, tylko że z racji na swoją konstrukcję to Ci się wydaje, że one wszystkie wyglądają tak samo. Ale tak naprawdę to, to są to są dosyć mocno różne. Fakt jak instalowałem te jakieś tam nowe zestawy aerodynamiki, nie widziałem zmian wizualnych, ale być może też za bardzo się nie przyjrzałem, bo gram z tej kamery z wewnątrz bolidu, więc z niej nie widać po prostu tych, tych elementów. Ale ja absolutnie tego nie potrzebowałem. Nie, nie, nie chciałem i nie oczekiwałem tego, że oh, teraz będę miał nowy zestaw, więc liczę na to, że w kolejnym wyścigu będę miał skrzydło tak duże, że nikt nie będzie mnie w stanie wyprzedzić. To nie jest taka gra. Także jeżeli jeżeli potrzebujesz namacalnego dowodu na to, że zmieniłeś swój boli, to niestety tak gra cię nie przekona i nigdy też F1 cię nie przekona, bo nigdy tutaj o to nie chodziło. No do, Właśnie, do, właśnie do... się pytam, bo F1 mnie do tej pory nigdy nie przekonało, ale wiesz, mm, jeżeli chodzi o te modyfikacje, to też nie jest to jakiś kluczowy problem, bo w gry WRC z kolei, wiesz, o wiele lepiej się wczuwam, a mimo to tam też nie ma takich modyfikacji, tak, bo, bo tam jest no być, powiedzmy... Ten trzeba gdzieś model... mieć nutkę tej miłości do F1. To bez tego, to, to się po prostu nie odnajdziesz, bo cię znudzi faktycznie, jeżeli mówisz, że nie widzisz różnic pomiędzy tymi bolidami, to będziesz cały czas widział to samo, ten sam dźwięk, ściganie się w kółko i, i nuda. To pod tym względem to, to żadna wersja F1, chyba, że wprowadzą tam torpedy, banany nie, nie, nie, ja wiesz, i rakiety, ja jestem, ja jestem to, to, nie to może ja bym pograł. To, to faktycznie jestem szczerze zainteresowany, bo... No to faktycznie się wydaje ciekawe to co jest tam obecnie. Ten Najlepsza szary, edycja F1 no. Od czasów y, Szaraka naprawdę, Dobra, Paweł, szczerze, Czyli ogólnie mówię. rzecz biorąc to jest naprawdę gra Która zasłużyła na to miejsce w sprzedaży nie? Tak, tak, zdecydowanie tak To nie jest przypadek, że po prostu że, że Anglicy, bo, bo Hamiltonowi Świetnie idzie i tak dalej, to nie jest gdzieś tam Hype i tak dalej, gra zasłużyła Na, na to drugie miejsce na liście sprzedaży Absolutnie zasłużyła na to dobra, dobra, to słuchajcie to ja teraz y, chciałbym przejąć kwestię Asetokorsy. Której, której, której w zestawieniu nie ma jestem ciekaw, czemu no w zestawieniu jej nie ma i teraz tak, Asetokorsa. Yy, przyznam szczerze, że ja Specjalnie, no trochę, trochę o tej grze wiedziałem, ale, ale jakoś ostatnio sobie tych informacji nie odświeżałem, wiedziałem, że właśnie ma być tam symulatorem, że, że fajna, że w ogóle, no, że tam y, jakieś włoskie studio w ogóle, no to troszeczkę taki niepokój wzbudzało i, i troszeczkę ten niepokój się y, potem utwierdził we mnie. Y, jakie mam przeżycia z tą grą? Nie, nie pograłem wystarczająco dużo, żeby stwierdzić, że wszystko ciekawego odkryłem co jest w tej grze, ale, yy, ale myślę, że moje wrażenia się bardzo mocno nie zmienią. Na pewno będę w tą grę grał jeszcze sporo, yy, ale na pewno nie jest to tytuł idealny i i przede wszystkim to, co jest największym plusem w F1, to jest największym minusem w Asetokorsie, czyli tryb kariery jest totalnie beznadziejny i w zasadzie można uznać, że go nie ma. Tryb kariery w Asetokorsie polega na tym, że odpala się ten tryb kariery i jest tam powiedzmy pierwsze pięć wyścigów dla nowicjuszy, tak? Pierwsze pięć wyścigów, czyli robimy pierwszy wyścig sobie lecąc po jakiejś tam planszy, hmm, znaczy po jakimś tam torze. Fiatem 500. Jest króciutki, jednozdaniowy opis, że o, przyszedłeś sobie na weekendowy wyścig Fiatami czy tam Abartami 500, więc tam zobacz, jak sobie poradzisz. Sobie I co jeć I idź sobie jedź tak? <laughs> Oczywiście tam się wiesz, zahacza element symulacyjny już przy odpaleniu, bo przy każdym wyścigu możesz sobie ustawić dosyć szeroko elementy, jak, jakie ma być tam kontrola trakcji, jakie ma być ustawienie w stabilności, ta stabilność to jest w sumie dosyć ważna rzecz i to nie jest to samo co kontrola trakcji, bo kontrola trakcji to jest świetne rozwiązanie, to w ogóle powinno w wyścigach się wszelkich pojawiać takich, nie F1, tylko, tylko tych szosowych powiedzmy, to powinno być standardem, że non-stop możesz sobie krzyżykiem w trakcie jazdy kontrolę trakcji włączyć bądź wyłączyć, a ponad to, że masz ustawienie polegające nie tylko na włączonej bądź wyłączonej tej kontroli trakcji, ale również na wersji fabrycznej, że ona po prostu... Yy... Jest albo nie ma w samochodzie, zależnie od tego, czy była fabrycznie, bądź ewentualnie działa w ograniczonym zakresie bardzo. I to jest bardzo fajne. I Jak to odkryłem, to zacząłem się do tego stosować, że były na przykład zakręty, przed którymi tą kontrolę trakcji wyłączałem, pomagałem sobie ręcznym w jakimś ciastym nawrocie i wychodziłem z tego z delikatnym driftem, z poślizgiem i wychodziło to lepiej niż powiedzmy po bożemu, jak to nazwiemy. I to są fajne elementy, które się pojawiły. Drugim fajnym elementem jest to, że, yy, że to jest naprawdę świetny symulator i naprawdę jest dobrze odzorowana cała fizyka, po prostu, po prostu te pojazdy, no, jeżdżą jak żywe i pierwszy kontakt, no, powiedzmy odpalenie tej gry z jakimś tam potworkiem rzędu, nie wiem, Ferrari 500-konne, tak, to się kończy twoją porażką, nieważne kim byś był, tak? I założę się, że naprawdę wszyscy tak mają z tą grą. Ja po pierwszych tam, nie wiem, godzinie czy, czy, czy, jakimś tam czasie stwierdziłem, że zmniejszam poziom trudności na Easy, bo, bo nie jestem w stanie na padzie sobie poradzić z tym wszystkim. Trochę się tam pobawiłem ustawieniami tymi. Tymi różnymi trybami, znaczy powiedzmy zwiększyłem trochę, bo tak domyślnie od razu poszedłem w kierunku symulacji, wyłączenia, ale potem trochę musiałem tej kontroli i trakcji odbudować. Naprawdę symulacyjnie ta gra wypada dobrze tylko że ona nie bawi tak jak powinna, no bo słuchajcie, no ten tryb kariery powinien być podstawą, która do tego sprowadza. To może być świetna gra multiplayerowa, może mieć tam dużo już stworzonych y, jakichś wyścigów, y, wydarzeń, które sobie możesz odpalać takie powiedzmy zdefiniowane, tak? Bo ogólnie to można powiedzieć są trzy tryby. Pierwszy to jest szybki wyścig, który sobie no, dowolnie wiecie, wybieracie mapę, wybieracie samochód, y, czy to jest time trial, czy z przeciwnikami, czy, czy jakiś drift czy cokolwiek innego drugi tryb to jest właśnie ta nieszczęsna kariera, w której nic nie ma poza tym, że po jednym wyścigu odblokowujesz kolejny i po kolejnym odblokowujesz jeszcze kolejny i jak skończysz pięć to masz kolejne pięć odblokowane i tak w nieskończoność aż dojdziesz do wyższych klas pojazdów, formuły, jakieś tam coraz lepsze samochody tylko to nic nie zmienia, bo ty nie zbierasz pieniędzy, nic nie odblokowujesz w samochodach, nie ma żadnych ulepszeń, nie ma żadnego odblokowywania czegokolwiek, żadnych medali, żadnych licencji, nic nie ma, nie ma nawet twojej postaci. Po prostu yy, na tym się kończy tryb kariery, że masz coraz to nowe wyścigi, które masz do przejechania i naprawdę bardzo ciężko jest tutaj jakąkolwiek satysfakcję sobie wmówić, bo nie można mówić nawet o jej znalezieniu. I, I po prostu słuchając o tym F1, o tym trybie kariery, który ma tyle fajnych tam niuansów zarzuconych, yy, z jakimiś właśnie ulepszeniami, z, z tym zrobieniem z najgorszego zespołu yy, kogoś najlepszego, to... Kurczę, aż się chce porzucić ten wybór wszystkich aut, które powiedzmy, no ja lubię takimi szosowymi sobie pojeździć, mam ochotę to wszystko rzucić w pizdu na rzecz właśnie jednakowych Formuł F1, żeby po prostu przeżyć ten tryb kariery, bo, bo to jest fajne, nie, żeby coś takiego zrobić, nad tym powinno się bazować we wszystkich grach w tym kierunku idą i ten tryb kariery jest istotny, nawet w głupiej Fifie dla Krystiana idą w kierunku trybu kariery, żeby on był fajny i też on potrafi skusić powiedzmy graczy nawet i nowych, nie? Nie wszyscy muszą powiedzmy, tylko i wyłącznie traktować tej gry jako symulator, którzy, który odpalają, spotykają się z znajomym na, na necie i, i ciorają zobaczyć, który tam jest lepszy. tak? Bo dla mnie to akurat no, to jest fajne, to musi być, ważne żeby był jakiś tam split screen i tak dalej. To akurat nie testowałem, nie wiem czy was to sama ma split screena, nie wiem Paweł czy, czy ty wiesz nie mam pojęcia, nie dotarłem do tego momentu ja do tego też nie dotarłem, bo, bo ja mam jednego pada i nikogo nie zapraszałem ale tryb kariery to jest kompletne dno i jest taki fajny tryb to mi się akurat podoba, że są powiedzmy jakieś tam przygotowane wyzwania które nic nie dają oczywiście, bo nic w tej grze ci nic nie daje jakiś, nie wiem, blokowanie i tak dalej że coś wygrasz nie, nie ma żadnych nagród, systemu nagród i kar nie ma znaczy są kary, ale kary są w wyścigach to, to w ogóle jest inna kwestia jest przygotowanych kilkadziesiąt wyścigów najróżniejszych z fajnymi nazwami i tam się powiedzmy najbardziej odnalazłem, bo sobie przeglądają te wyścigi i znajduję fajne zdjęcie zrobione gdzieś tam po prostu jako screenshot z powtórki i masz zdefiniowany samochód, nic nie możesz zmienić, zdefiniowaną trasę nic nie możesz zmienić i powiedzmy albo masz zrobić szybki wyścig, albo masz zrobić time triala, albo masz zrobić po prostu okrążenie takie, że nie wylatujesz z trasy, tak zwany hot lap, nie? czy tam jakiś drift, czy, czy coś w tym stylu, no bo tam jest pięć trybów Jazdy. i po prostu wybierasz ten, który Ci pasuje i tam sobie wchodzę, odpalam sobie yy, przelot jakimś tam Audi po Nürburgringu, tak i lecę i po prostu się fajnie bawię próbuję kilka razy wychodzi mi, ok, odpalam dobra, to teraz próbuję sobie yy, starą m próbę driftu na jakimś tam innym torze, nie? I tak dalej, i tak dalej i, i to jest fajne, bo to są takie zdefiniowane po prostu szybkie wyścigi, które nadają już jakimś tam swoim tytułem i tak dalej trochę klimatu i powiedzmy wiesz w co się ładujesz. Ale no, ale znowu no mówię, no nie ma żadnego nagradzania, nie, nie czujesz, że robisz to po coś, czy robisz to tylko i wyłącznie dlatego, żeby to ci dawało frajdę. No i teraz przechodzimy do w sumie najważniejszego pytania, czy to faktycznie daje frajdę? No niestety tak kurwa bardzo, bo Gra, która w żaden sposób nie nagradza, ale daje taką frajdę z jazdy i tak jest po prostu świetnie odzorowany ten, dla mnie przynajmniej, tak tak z mojej oceny to wnika, ta fizyka pojazdów, to jak ostro potrafi dać Ci w dupę, jak to, że włączysz sobie Ferrari F40, jakieś tam jeszcze w wersji ulepszonej, i ono nie będzie miało kontroli trakcji, bo przecież ustawiłeś na fabryczną, a fabrycznie ono nie miało. I dodasz gazu i się zorientujesz, że lecisz driftem i on zmienia z dwójki na trójkę i z trójki na czwórkę i, i dalej te koła nie mogą znaleźć przetności i po prostu lecisz jak szmata, a zbliża się zakręt pierwszy, no to... To, to wymaga od Ciebie pokory, po prostu niesamowitej pokory, zmniejszasz poziom trudności, zwiększasz ustawienia, jakieś tam kontroli trakcji po to, żeby po prostu to opanować i, i zacząć się uczyć. I każdego auta w tej grze się musisz nauczyć, bo, bo inaczej się nie da w to grać. I, I to jest chyba jedyna gra, w jaką kiedykolwiek grałem wyścigowa, gdzie świadomie wybierałem słabsze auta, niż po prostu pójść od razu gdzieś tam w tą prędkość. No W Gran Turismo 5 to Weirona kupiłem szybciej niż yy, mogłem się spodziewać i po prostu tym Weironem kosiłem wszystkie wyścigi, bo przecież jest yy, kozak, fura, leci 400 na godzinę i, i, i wiecie. I można to bez problemu ogarnąć, no bo przecież no co to jest za problem, tak polecieć 400 by. No to tutaj podobne wrażenie miałem przy Fiacie 500 nie na pierwszym wyścigu że to jest fura nie do ogarnięcia i wiecie gdzieś tam szalony wariat i tak dalej. No. I teraz mógłbyś się Paweł ustosunkować do tego, bo nie będę robił wiesz, jedno, jednostkowych, jednostronnych recen. Znaczy dla mnie aseta Corsa jest e, eksperymentem. Eksperymentem, bo gra, która wyszła na pc została przeniesiona na konsole. Na konsolach prawdopodobnie nigdy nie powinna się pojawić, bo gracze konsolowi potrzebują zupełnego. E, jest zupełnie innego rodzaju gier znaczy wszyscy, którzy grają sobie na konsolach strasznie pieją o tym że my potrzebujemy symulatora tutaj, bo w Forzie to ciśnienie opon się nie zgadza, a w Gran Turismo zderzenia są nie takie, no i proszę bardzo dostaliście symulator, chcieliście, macie symulator, zrobioną grę przez inżynierów którzy zrobili grę w Excelu odpalacie to grę, warto, która... warto zaznaczyć, nie Paweł, że w ogóle yy, to studio bo to jest kompletnie nieznane studio oni zasłynęli z tego, i jakby <śmiech> uczyli się na tym, że oni robią dla kierowców wyścigowych symulatory. No właśnie. Bezduszne tak. symulatory, które mają e, odzorować jak najbardziej rzeczywistość. I ta bezduszność, moim zdaniem, była gwoździem do, do trumny. Dokładnie, tej bo pozycji, to jest bo... taki symulator, tylko na siłę wrzucili do niego tam trochę muzyczki w menu, ale tu w wyścigach, tu już na przykład w ogóle nie ma muzyczki. Dokładnie wiesz, no tak, ale wiesz, jeszcze żeby chociaż ten element grał, tylko że problem jest taki, że po pierwsze, tak, jeżeli masz tylko pada do, do swojej konsoli, to już absolutnie jesteś przegrany, bo ta gra na padzie jest absolutnie grywalna. Myślałem, że ja po prostu jestem debilem i nie potrafię w tą grę grać, ale rozmawiałem z kilkoma osobami, które znają się na, na grach wyścigowych i też mi powiedziało, że ta, ta gra jest absolutnie niegrywalna na, na padzie. Po prostu przemieliła mnie, wyżygała, jeszcze opluła i nawet nie powiedziała dziękuję. I to już przy tych pierwszych wyścigach z tymi Fiatami 500 i z tymi śmiesznymi samochodzikami. Druga sprawa, jeżeli zazwyczaj w grach wyścigowych graliście na automatycznej skrzyni biegów, to w tej grze o niej zapomnijcie, bo jest absolutnie idiotyczna. Może wiesz, co ta skrzynia biegów? Ja znalazłem dobre porównanie dla niej, po prostu no tak jak wszędzie automatyczna skrzynia biegów to po prostu ogarnia wszystko tak, że ty byś nie był w stanie tego ogarnąć, choćbyś był, nie wiem, mistrzem Formuły 1 i wiesz, wszystko ręcznie ogarniał i tak dalej, to tutaj ręczna skrzynia biegów to jest tak jakbyś po prostu yy, ty wciskał sprzęgła, a twoja kobieta zmieniała biegi. I to jeszcze no, wrzucała, wrzucała nie ten, który jeszcze oczekujesz od niej, tak? Szacun, szacun dla osoby, która wymyślała to porównanie, bo jest właśnie tak. Ja po pierwszym okrążeniu... Pozdrowienia no, dla Magdy, sobie... która rozjebała mi furę. No, dobra. <śmiech> ja przez pierwsze <śmiech> okrążenie jakiś jakichś dziwnych automatycznych skrzyni biegów darłem się jak ten głupi debil do telewizora, co ty robisz, co ty robisz. Co musiało naprawdę pewnie komicznie wyglądać, a sąsiedzi pewnie zastanawiali się, czy wzywać policję. Ale, Paweł, ale ja znalazłem e... na to sposób tak, włączyć manualną nie, nie, bo ja przyznaję szczerze ja na padzie nie potrafię teraz kierownicy nie mam, a na padzie manualne nie potrafię ogarniać po prostu jakoś się tak nie skupiam żeby wiesz, każdy bieg gdzieś tam każdą zmianę ogarniać przy, wiesz, przy zwolnieniach i tak dalej problemem tej skrzyni jest to że ona przede wszystkim robi źle redukcję i źle wrzuca biegi do góry i te redukcje są najważniejsze. Czyli wszystko? Bo on tą nie, bo, nie, ale chodzi o to, że on tą redukcję robi za późno, tak? Że zaczyna, powiedzmy, ci tam ciągnąć na trójce, po czym stwierdzenie, jednak na no, dwójkę bieg. i ty tracisz tutaj. No, a bieg, bieg wrzuca za szybko też. No, to, to jest. Tak, ale jest to, ale masz możliwość i, i to jest przy standardowym ustawieniu i to jest bardzo dobre. Nie wszystkie gry to obsługują, że nawet jak lecisz na automatycznej skrzyni, to ty możesz biegami sterować. Czyli są łopatki, które wymuszają zmianę biegów pomimo tego, że automat sobie działa. Jak ja się tego nauczyłem, do tego się przyzwyczaiłem i pamiętam, że to było na wyścigu, w którym leciałem właśnie sobie tą M3, jakieś tam time trailer robiłem i wchodząc w zakręt, gdzie wiesz jednocześnie hamowałem sobie L2 i już na etapie tego hamowania, gdzie wiadomo gaz był puszczony, zrzucałem sobie obieg niżej, gdzie ta M3 jeszcze miała niesamowicie długą, mocną jedynkę i, i po prostu wiesz dohamowywał mi silnikiem, jednocześnie dodawałem gazu i wyciągał po prostu na mega przyspieszeniu gdzieś tam przy 6-7 tysiącach obrotów, to naprawdę dawało radę, tak bo ja ręcznie po prostu robiłem tą redukcję jeszcze niżej on wtedy wiesz momentalnie reagował i, i było spoko, po prostu w kluczowych zakrętach Trzeba mu pomóc wybrać ten bieg przy automatycznej skrzyni i to jest ok, bo to jest taki tryb półautomatyczny, bo potem przy normalnym przyspieszaniu się tam nie musisz już pierdolić, czy ona wiesz, że, że ty musisz w idealnym miejscu zmienić, żeby ci nie przeciągnął i tak dalej. To... Ale tu nie chodzi o idealne miejsce. Tu chodzi, tu chodzi o takie podstawy, bo ja rozumiem, że na przykład w pierwszej wersji Drive Cluba, która wyszła, że tak powiem, poza tym day one patch i tak dalej, skrzynia automatyczna też chodziła fatalnie, ale chodziła na tyle, że dało się grać. Natomiast tutaj, jeżeli nawet masz ustawiony poziom trudności AI na, na średnim poziomie, to z tą skrzynią biegów nie jesteś w stanie być nawet w pierwszej piątce. bo yy, I to jest absolutnie wina, że tak powiem, no, pro programistów, którzy nastawialnie nastawili się na symulację, więc skoro nastawili się na symulację, to stwierdzili, że na automat jakoś tam wrzucimy na siłę mniej więcej, żeby to chodziło, bo przecież mamy symulację, więc nikt to nie będzie grać. Więc jeżeli ktoś się nastawi na... No ja no, chodziłem w gwałtach na... lat 80 -tki. ja byłem pewny, że po prostu to jest tak zaawansowana symulacja, że ten pierwszy wyścig Fiatem 500... Yy, to po prostu jest znamie, że no tak, włoski Fiat ma tak chujową skrzynię automatyczną biegów, ale jak wezmę sobie nowy samochód <śmiech> jakiś dobry, to on będzie o szybką skrzynię biegów. Wsiadłem do Mercedesa, SLS -a i ona dalej wiesz, zmieniała biegi jak 124 z lat 90. Nie? Ale okej, okay, ale to trzeba zwrócić honor, że jeżeli można jeździć na automatycznej skrzyni, czyli jakby nie pilnować wszystkich zmian biegów, bo powiedzmy przy zwykłym przyspieszaniu na prostej to, to ona sobie tam dobrze daje radę, problem ma... Maszy... A ja uważam, że nie. Uważasz, że nie? Coś Nie uważam, że tak samo, że tak samo źle zmienia bieg przy przyspieszaniu, szczególnie gdy trasa idzie pod górkę, ponieważ te obliczenia biorą wszystko pod uwagę. I tutaj trzeba im przyznać, że naprawdę wzięli pod uwagę i jest ten osobny silnik, który tam oblicza opony, kąt nachylenia samochodu, czy jedziesz pod górkę, czy z górki i tak dalej. I gdy jedziemy pod górkę, to ta, ten automat się automatycznie gubi i potrafi wrzucić za szybko wyższy bieg, przez co tak naprawdę zwalniasz. I to jest absurd. Także no tu się akurat z tobą nie zgodzę. Przepraszam. To może ja tego elementu, że pod górkę były wjazdy, nie zauważyłem. Mogę, mogę się No jak rozbudzić? ty tylko trawą jeździsz? Nie, no trawą nie, ale jeżeli chodzi o. No jak nie, Pokonywanie, nie, Jeżeli chodzi o pokonywanie zakrętów, to faktycznie wiesz, wyszło mi, że na pokonywaniu zakrętów te redukcje ręczne sobie poradziły. Ale okej, okay, no, ustalmy, że skrzynia manualna jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Z tą symulacją też jest tak, że nie wszystkie elementy są idealne, bo w sytuacji kiedy, nie wiem, załóżmy rozpędziłem się jakimś autem do 200 na godzinę, po czym tak, trochę specjalnie, bo tak gdzieś tam zmieniłem bieg na niższy, poleciałem trochę bokiem, no i obróciło mnie i wiesz, no wtedy puściłem sobie gaz, hamulec i po prostu auto się toczyło tyłem, nie? I ono się tak toczyło, tyłem to tak się idealnie ustawiło, że leciało wzdłuż drogi trawą. Ja sobie wziąłem wtedy kamerę boczną i podziwiałem jak pięknie działa zawieszenie. I zawieszenie działało naprawdę fajnie, bo wiesz i koła się oddzielnie ruszały i karoseria się przychylała. I to naprawdę wyglądało super, realnie czuć było, że po prostu yy, ten cały samochód zachowuje się tak jak powinien. Poza jednym faktem, przejechałem tak dwa kilometry, on nie zatrzymał się. A wiesz dlaczego? bo grę robili inżynierowie i dla nich już to, że wpadasz w poślizg jest jakąś anomalią, Ty bo... powinieneś po wjeździe na trawę po prostu wyłączyć konsolę i pójść popełnić samolot. Dokładnie tak. No, dokładnie no, tak jest. No może... I, i no tu okay. można wspomnieć o systemie kar, który jest podczas wyścigów, że yy, przy time trialu to tam wpada ci jakaś kara, że musisz zwolnić na powiedzmy 10 sekund ale to nie do końca jest zwolnienie, bo musisz zwolnić nie w tym samym momencie, to nie jest to, że ci ograniczy prędkość, bo już były systemy karwiny w grach nie? i zwykle polegały na Oczywiście. tym, że dostawałeś nie wiem ograniczenie 50 na godzinę i limiter ci się włączał, jechałeś tam 5 sekund i potem znowu turbo. chociażby drive club, dokładnie turbo gaz potem lecisz, nie? Tutaj jest tak, że do końca bieżącego okrążenia musisz zrobić 10 sekund zwolnionej jazdy ale czyli sekund... restart nie, nie do końca restart ja sobie radziłem z tym, a w jaki sposób otóż lecisz pełną pizdą przed zakrętem i zamiast hamować to troszeczkę wcześniej po prostu puszczasz gaz nie musisz jechać wolno kara ci się odlicza nawet jak lecisz 200 na godzinę jak masz puszczony gaz okej, okay, to tego nie sprawdziłem no to, ja nie no wiem jakim cudem, ale to sprawdziłem zobaczyłem, że te sekundy mi się odliczają wiesz, jak mam gaz puszczony jak tylko dodawałem kas, gaz to się z powrotem jakby resetowało na 10 sekund więc, nie wiem, czy to był jakiś błąd, no, tu przyznam, że mi się gra kilka razy wykrzaczyła, w sensie nie, nie całkiem mi się skaszaniła, że, yy, że, koniec i nie gramy, ale ja sam ją po prostu wyłączyłem i uruchomiłem ponownie, dlatego, że całkowicie na przykład mi się rozmyły chady i po prostu znik zaczęły mrygać, jakby, nie wiem, jakiś oczu pląsu, wiesz, dostał, wyłączyłem je wtedy całkiem, sobie dokończyłem wyścig, bez hałów to jest też fajne, że bezpośrednio bez żadnego wchodzenia do menu właśnie tam strzałką, naszym d w lewo można sobie te Hady regulować, te skróty są dosyć fajne, że na bieżąco podczas jazdy sobie przełączasz sporo rzeczy ale takie błędy się pojawiały więc no może i z tymi karami też nie wiem czy to jest normalne zachowanie tak? bo nie powinno być normalne, bo lecąc 200 na godzinę raczej nie zaliczasz wtedy kary spokojnie, ale <śmiech> ale tak było, nie? Ja miałem na przykład błąd, gdy, że przy restartowaniu danego wyścigu, w momencie gdy go restartowałem i zaczynał się ten czas odliczający do, do początku wyścigu, ja już mogłem wystartować, ja miałem więc wszyscy jeszcze mieli inaczej. 3, 2, 1, a ja już byłem na, za pierwszym zakrętem. No to ja miałem inny błąd jeszcze z kolei, miałem taki błąd, że zrobiłem szybki reset, yy, bo, bo faktycznie gdzieś tam poleciałem tak, że stwierdziłem, dobra, to już nie ma sensu. I kiedy auto mi się jeszcze wiesz, jechało normalnie, toczyło po prostu szybko. Opcje, restart, je, yep, jedziemy. I auto mi się jeszcze toczyło w momencie, kiedy leciały, wiesz, tak się dotoczyłem do tego auta przed sobą, stuknąłem je w zderzak, i dopiero mi się odpaliło tam sprzęgło, jak zielona lampka się zapaliła, nie? Tego typu rzeczy, więc no, jest sporo jakichś takich niedoróbek, no w sumie jakiegoś tam pacza 101 dostało, więc no może, może się coś tam jeszcze bardziej poprawi. Ale, no, nie powiem, żeby to mi jakoś tam psuło bardzo, bardzo rozgrywkę, no Wciąż w określonych sytuacjach ja za tym autem może być fajna i, i, przyznaj, że są te auta, niektóre z aut takie, którymi po prostu wsiadasz i, i nawet robisz nie wyścig, tylko samego ta triala po prostu dla czystej frajdy tego, jak No i właśnie z to chciałem. I właśnie to chciałem powiedzieć, bo jeszcze jest problem z samym AI, które moim zdaniem działa fatalnie, bo jadą po szynach i spychają z drogi, wjeżdżają w samochód, czyli zabijają dla mnie takiego ducha wyścigów, gdzie nie chodzi tylko o... To nie jest distraction derby. A w ogóle I, widziałeś, i... jak oni hamują? No na tobie. Nie, nie, nie, nie. Jeżeli jedziesz za kimś, moim zdaniem, no nie wiem, czy to dobrze oceniam, ale Moim zdaniem tam nie ma sytuacji, że ktoś po prostu wiesz, wciska hamulec mocniej na 10, 20 bądź 30% i zwalnia przed zakrętem w jakimś tam płynny, określony sposób, tylko on cały czas tak jakby leciał na ABS-ie wiesz, hamulec mu mryga <gry> on tak zwalnia jednocześnie zachowując pełną przyczepność, nie? ja wiesz ja do, dodaję hamulec to albo jadę prosto, puszczam hamulec zaczynam skręcać i to wszystko jest takie mocno chaotyczne, no bo na padzie jeszcze tutaj mi się palce trzęsą po pracy, nie, jakieś takie rzeczy i, i ten hamulec no, no jest ciężko, nie, a oni po prostu pyk po szynach, tutaj właśnie yy, ABS włączony wiesz, pełna kontrola trakcji i, i, i tak wygląda jazda tego przed tobą, wiesz no, stado, Hamilton, no i dlatego... stado Hamiltonu w Fiatach 500 kurde i wiesz jesteś wydymany no tak? i dlatego właśnie chciałem powiedzieć, że jest jeszcze druga strona tego całego medalu, jeżeli ktokolwiek z was i tu zwracam się do słuchaczy potrzebuje odnajduje przyjemność po prostu z jazdy samochodem, ale mówię tutaj o tym, że że jara go właśnie taka ta sama jazda bez wysiłków po prostu e, e, Wiesz co, jazda bez wyścigów to też za dużo powiedziane, bo jazda bez wyścigów mi się kojarzy bardziej z Forza Horizon, o której jeszcze później chciałbym powiedzieć. Natomiast e, pobijanie swoich własnych czasów czy czasów znajomych, e, zbijanie kolejnych ułamków sekundy, e, dostrajanie tego samochodu, to tutaj absolutnie będziecie w siódmym niebie. Jeżeli dodatkowo macie do tego kierownicę, to śmiało możecie brać tą grę w ciemno, bo spełni wszelkie wasze oczekiwania. Pamiętajcie, ta gra to jest 100% surowej symulacji. Dobra. Nie ma absolutnie żadnych kompromisów. To teraz dwa słowa na temat samochodów, jakie są w tej grze. Ja porzuciłem ten tryb kariery dosyć szybko. I zacząłem się bawać. No to tak, to I, można od, odpuścić nie, go na. No, w tych ogóle miast. mówię, najciekawszy dla mnie, poza tym, że można sobie dowolny wyścig samemu tam zrobić, co warto zaznaczyć, bo tu zaraz się poryści odezwą wyścigowi. Yy... Ta gra nie ma trybu nocnego, nie ma deszczu, jedynie tam jest y, możliwość godziny ustalenia, czyli jakieś tam powiedzmy y, będzie sobie, y, Boże jak to się nazywa, no, bardziej tam zachód czy wschód słońca powiedzmy w ciągu dnia, bo nocy, mhm. nocy nie ma, tak? Y, mhm. I można sobie mgłę ewentualnie ustalić, tak? I to powiedzmy daje jakieś tam efekty, ale, no, ale jest słabo grafika też nie jest idealna, bo, bo te modele, no to sorry, przy tym co, co dzisiaj się spotyka i co nawet nawet w pije kurczę, który ma już rok temu. Tak, werset, no, ale tutaj, to nie masz, tutaj nie ci przerwę, cału. tutaj ci przerwę i chciałbym obronić, że właśnie wracamy do punktu wyjścia, czyli powiedzenia do tego, że to jest symulacja. Tak, Bardzo to jest Bardzo dużo symulacja. mocy konsoli zżera to, żeby te samochody zeszły Nie, masz rację, się ale wiesz, jak chcę tylko żeby tak, funkcjonowały. Jak to nie, się... bo wiesz, bo pa... Pamiętaj, że mamy Need for Speedy, mamy Forza, mamy Gran Turismo, ale to nie są symulatory. To są, to są gry, które ocierają się o symulacje, ale bardzo dużo mocy obliczeniowej jest przeznaczone na, na piękną grafikę. Natomiast Assetto Corsa ma stawiać na symulator. Okay. Jeżeli kiedykolwiek widziałeś nawet na YouTubie, jak wyglądają symulatory jazdy dla tych właśnie ja kierowców, takich Oczywiście, wyścigowych, tak. to Oczywiście, to jest, wiesz, tak. grafika jak z kalkulatora, bo tam chodzi o to, żeby, żeby poczuć moc samochodu, żeby poczuć przeciążenia, żeby poczuć jak samo co się zachowują na zakrętach, a nie liczy się grafika. I niestety lub stety a seto Corsa jest właśnie taką grą. Jest taką grą i dokładnie to trzeba było o niej powiedzieć. No, grafika jest nieidealna, nikt nie przywiązuje tutaj wagi bardzo jakoś tak idealnie do szczegółów. Co prawda siedząc w kabinie i tu mamy dwa widoki, jeżeli chodzi o kabinę, możemy sobie widzieć jakby bez kierownicy tak prosto na zegary, na konsolę i, i na szybę mieć widok bądź centralnie jakby z oczu kierowcy, czyli widzieć ręce jak on tam sobie skręca i tak dalej i szczerze mówiąc chyba ten widok mi najbardziej odpowiadał, bo mocno mi pomagało to jak delikatnie on wychylał kierownicę na zakręcie, wczuć się kiedy delikatnie powiedzmy ruszałem ruszałem tym padem nie? To, to było delikatnie mhm. pomocne jeżeli chodzi o ten ruch możemy się rozejrzeć w lewo w prawo po tej kabinie wygląda ona jak wygląda No jest to przynajmniej realnie odwzorowane względem tych samochodów jak one wyglądają na żywo zegary oczywiście chodzą, ruszają się świecą, kręcą czy to cyfrowo czy analogowo tak jak powinny eee, oczywiście nie wszystko działa idealnie bo nie wiem czy w każdym aucie bo, bo nie objeździłem wszystkich to też dlaczego to zaraz powiem, ale uderzyło mnie strasznie jak w jednym aucie było widać spod kierownicy stopy kierowcy. I po prostu jak ja to zobaczyłem, to do końca w wyścigu nie potrafiłem patrzeć na nic innego. Kurwa, latałem tam po drzewach, po bandach i tak dalej. No i wiesz, poznaliśmy lecę, twój fetysz. Lecę na całym, wiesz, no słuchaj, były tak wspaniałe, tylko kurwa nieruchome. Po prostu, wiesz, jechałem jak, wiesz, pierdzielony inwalidat, te stopy leżą bez ruchu. Ja, wiesz, hamulec, gaz, tutaj, wiesz, on biegi, zmienia kierownicą kręci, a stopy bez ruchu. I takie, wiesz, konsternacja, kurde, co się dzieje, wiesz, dlaczego, nie? Wiesz, no na wiarze to by się nie sprawdziło, bo byś się obudził potem, już naprawdę jest sparaliżowany po, po takiej sesji godzinnej tak, <grystanie> Straszne rzeczy tu powiedzacie Jakieś paraliże, niepełnosprawnie, jeszcze zachęcacie do samobójstwa. Nie, no, ale sakrać, wiesz, jeżeli ja to... jest model kierowcy, który wiesz, od samego on po prostu dodania gazu już łapie za skrzynię biegów, żeby wrzucić tą jedynkę i tak dalej, no to spokojnie To niech będzie. To dlaczego kurde, on nie może dodać gazu w momencie, kiedy naciskasz ten gaz? Przecież on nie, nawet obok masz pasek, z drugiej strony kurczę 20 cm dalej, pokazujący jak mocno wciskasz gaz. Dlaczego nie może ta stopa się ruszyć wtedy tak mocno? no czy coś w tym stylu. Dlaczego nie może przeskoczyć na sprzęgło, skoro jest regulowany tryb włączania sprzęgła, gdzie możesz w ogóle mieć oddzielny przycisk od uruchamiania sprzęgła. Tak? I... Bo gra została zrobiona w Excelu. Bo gra została zrobiona w Excelu i poniżej kierownicy już nikt nie patrzył. Tak? Masz patrzeć przeskoczyć na zbiadzać. stopy. Dokładnie. Ten widok z kierownicy ma ten minus, że czasem widać stopy. I, <głos> i może to być dla Was problemem. Wracając do samochodu, muszę, muszę to uwzględnić sobie. w swojej recenzji. Muszę. Uważam, że to jest bardzo poważna wada. Nie śmiej się. E, powiem tak. Ja naprawdę, jak pierwszy raz przejechałem się tą e, e, BM, -ką, M3, -ką i zacząłem sobie zrzucać biegi na zakrętach na jedynkę, żeby właśnie polecieć poślizgiem, potem, wiesz, e, z dwójki, z trójki jakoś tam dynamicznie przyspieszyć. Wtedy poczułem taką faktyczną satysfakcję i radość z jazdy, wiesz, jakieś tam wbijanie na time trailu yy, coraz to więcej punktów, że, że te kolejne zakręty mm -hmm. mi wychodziły coraz fajniej. Yy... Ale trzeba mieć w sobie tą frajdę właśnie z, z radości, na przykład, tak, że pokonałeś dobrze jakiś zakręt. Dokładnie. Trzeba mieć frajdę, że ci idealnie na przykład wszedł jeden zakręt, po tym wrzuciłeś fajną redukcję i pokonałeś kolejny zakręt jeszcze w ogóle mhm. poślizgiem na jedynce. Z zarzuceniem dupy wszedłeś na mega prostą, na której się rozpędziłeś do 200 na godzinę i z niej wszedłeś w łuk, który pokonałeś z prędkością średnią 110, pomimo, że niejednokrotnie robiłeś na nim tylko 60, bo jest ciało. Jasny. Eee, więc no tak. widzisz, mnie to kręcie, a taki Krystian tego słuchaj, co? Nie, okej, okay. Krystian tak, Ręczny, ale, dupa. Ale, ale jest też jedna ważna rzecz, którą, yy, która na pewno Krystiana zainteresuje. Otóż grę zrobili Włosi. W grze jest około 100 aut, <laughs> z czego no wiele to aut... faktycznie, wiele, trochę może. Z czego, poczekaj do końca, z czego wiele aut to są powiedzmy jakieś tam modele ze zmienioną specyfikacją, tak naprawdę nie inaczej Znaczy różnią się w prowadzeniu faktycznie, tak, no bo jest w ogóle inny model tam zawieszenia, jazdy i tak dalej. Ale no pięć wersji bm m 3 z lat 80. to powiedzmy dla mnie to jest wciąż, nie wiem, no Jedno, jedno auto na zasadzie, tak? Nie, to jest na zasadzie jedno auto, tak? Okej, okay, to są różne prowadzenie się i tak dalej, ale to dalej tak tu trójkę, czyli takich typowo indywidualnych aut jest to wiele mniej. I tam wchodzisz w Fiaty, tam wchodzisz w alfa romeo tam wchodzisz w Ferrari, wchodzisz w Lamborghini i widzisz naprawdę, że... Lamborghini! Lamborghini, przepraszam, tak? I Co ty, Spagetti miałeś na obiad? Miałem Spagetti na obiad. Spagetti jest przez dwa g Lamborghini <śmiech> <się> przez jeden, <śmiech> dlaczego się czeka Lamborghini yy, w każdym razie jest sporo tych aut tam gdzie są Włochy potem wchodzisz do Mercedesa i masz dwa nie? wchodzisz na Forda i masz trzy i w ogóle nie wiedziałeś, że takie istniały kiedykolwiek, nie? gdzie jest wiesz, a nie, jest Mustang, sport, jest Mustang no ogólnie nie ma, nie ma do końca tego, czym chciałbyś się pościgać tak naprawdę, wiesz, jest trochę takich aut, ja od razu, wiesz 9 na 10, bo jest 190 ewo, więc spokojnie i to nawet w kilku fajnych, oryginalnych malowaniach, nie, że tam żółty czerwony ustawiasz, tylko wiesz, różnych zespołów dtm owskie malowania nie? no to super spoko, 9x10 za 190 Mercedesa, jakby ktoś nie wiedział. Ale, ale wciąż mi brakowało, brakowało trochę wyboru tych aut. I tym autem, którym najlepiej mi się pojechało i w ogóle dla mnie ono nie ma w swojej klasie konkurencji i brakuje mi więcej aut właśnie tego typu, które można by jakoś bardziej pomieszać, pokosić, to było jak przypadkiem wybrałem wyścig Audi Quattro takim sobie czerwonym, jakimś burym, który wyglądał w ogóle jakby, wiesz, wyjechał z komisu i nikt by na niego nie zwrócił uwagi. Nie wiem, czy jeździłeś tym autem. W rzeczywistości nie. Nie, czy, czy brałeś się w wyścigu, trafiłeś... Nie, nie, nie, nie. Gra mi zirytowała do tego stopnia, że po prostu czekam na patcha, bo y, uważam, że y, jest po prostu jeszcze nie, niegrywalna dla osób mojego pokroju. No to zrób to, bo to jest jedno z nielicznych aut, w całej grze, które ma napęd na cztery koła, i to w miarę dobrze dobrany stosunek mocy do masy. Czyli jest niska masa, jest wysoka moc, ale nie taka jakaś wiesz, popierdolona rzędu 700 koni, nie? I yy, jest ten napęd na cztery koła. Jak ja wsiadłem do tej Audi 80 i po prostu już taki byłem zrezygnowany, to był ostatni samochód, do którego wsiadłem. Spojrzałeś na stopy, dalej się nie ruszają? Właśnie tam zobaczyłem te stopy, nie, to, było, to niestety. Ale widzisz, pomimo tego dwie godziny od tej gry się nie oderwałem, nie wysiadając z tego Audi. Naprawdę tak mi się świetnie... No jak nie mogłeś stopami ruszać? Nie, Paweł, to... To Audi jeździło tak świetnie, tak się po prostu niesamowicie kleiło drogi. Ja wybrałem taki wyścig, który tam był na y, Nurburklingu w mgle, gdzie właśnie dostawałeś tam y, hotlapa i, czyli wiesz, okrążenie bez wylecenia z toru, bez zaliczenia jakiejś kosy, y, i po prostu tą Audicą, wiesz, ona zaczyna frunąć, lecieć, po prostu czujesz, że ona tam koniuszkami opon się wiesz, trzyma na wierzchni, tam są jakieś hopy, wiesz, zakręty. A ja mimo to przeleciałem po prostu 3 kilometry tej pętli, wiesz, bez najmniejszego problemu, trzymając się wszystko i no dobra, bez przeciwników, więc nie wiem, jak bardzo dostałem w dupę, jeżeli chodzi o, o czas, ale po prostu no niesamowicie... i porównamy czasy. Ale wiesz, niesamowicie przyjemnie mi się jechało po tym torze, nie? Po prostu była świetna, świetna fizyka tego, wiesz, napędu na cztery koła, jak on się trzymał, całe auto się bujało, bo to było na miękkim zawieszeniu zrobione, wiesz, nie można go było utwardzić, bo, bo po Przepraszam, poblokowane wszystko. I Audi Quattro to z lat 80. to jest auto, od którego naprawdę warto zacząć jakąś swoją przygodę, pojeździć sobie w takim w miarę przyjemnym stylu, bo naprawdę się świetnie prowadzi, nie wylatuje z drogi, można opanować naprawdę mnóstwo sytuacji jakichś takich karygodnych. Mieć zabawę z tego, pobawić się tym Audi i potem można iść w kierunku czegoś, co, co bardziej jest wymagające więcej trochę yy, yy, wymaga jakiegoś zaangażowania. Nie? To jest fajne auto, żeby się od tej gry nie odbić na pewno. No, Ale poza tym jest ich mało i, i są same Fiaty i Włochy i to jest słabe. Okej. Okay. Eee, Pawle, mówisz, że czekasz na pacza. Powiedz mi, czemu czekasz na pacza? Co Ci przeszkadza tak w tej grze? Chcę, żeby usprawnili przede wszystkim kontrolę na, na padzie, bo są gry, które pokazują na to, że, że można normalnie grać, grać na padzie. Lub, żeby dali więcej możliwości konfiguracji. Chciałbym, żeby usprawnili AI, bo jednak czasami fajnie się pościgać z przeciwnikiem komputerowym i chciałbym też, żeby troszeczkę multiplayera usprawnili, bo z tego, co słyszałem, to nawet nie można mieć póki co prywatnych wyścigów, więc można się tylko ścigać z innymi losowo dobranymi graczami, co co, co trochę się mija z celem. Chyba, że zainwestuję w kierownicę, wtedy na pewno będę miał inne spojrzenie na tą grę. Natomiast chciałbym dać y, Assetto Corsa szansę, bo wiem, że na tą szansę zasługuje bo jest bardzo fajną grą mimo wszystko, tylko że bardzo techniczną i wiem, że po prostu deweloper y, no, stworzył, no, no, dał prawdziwą symulację, dał to, to, czego gracze oczekiwali, tylko nie wiem, czy gracze spodziewali się, że tak wygląda prawdziwa symulacja, więc mam nadzieję, że oni teraz tylko po prostu doszlifują niektóre elementy i dostosują jednak troszeczkę tą grę do, do potrzeb graczy konsolowych. Im zabrakło jakiegoś sprytnego mhm. gościa z EA, który by przyszedł i powiedział, ej słuchajcie, tu musimy wrzucić parę filmików, tu musimy wrzucić dobry tryb kariery, tu musimy wrzucić Nie spokojnie, DLC już jest. DLC już jest, no to jednak mieli tam <laughs> Wiedzieli, jak mi się wzorować, bo gra jest na premierze i od razu masz wiesz, do ściągnięcia parę pojazdów. Ja nawet nie zauważyłem tej ikonki, bo wiesz, do pobrania jakoś mi się nie wyświetliła tam dodatkowa zawartość tak od razu. W sensie w tych wiesz powiązanych jakiś tam elementach i wiesz i w tych wyścigach dodatkowych chciałem tam gt jakiegoś odpalić, nic na Mówię o to fajna fura, napęd na cztery tym na pewno mi się będzie dobrze jeździło, na pewno mnie tak bardzo nie zeszmaci. To jest w końcu godzilla i każdy nią potrafi jeździć. W Gran Turismo była kosa, nie ma do pobrania, dziękuję. I w ogóle nawet nie mogłem pobrać, bo próbowałem wejść do sklepu, błąd wyskoczył, więc wiesz, yy, jest problem, nie? Ale... No dobra, ale nie wierzę, że ją aż tak mhm. naprawią, żeby to była gra idealna, to dalej będzie gra dla fanatyków. Nie, nie, nie, absolutnie, to nie będzie gra idealna, to będzie gra dalej dla bardzo mocnych fan fanatyków symulacji, tylko że po prostu można ją usprawnić tak, żeby jednak zahaczała o szersze grono odbiorców. Eee, Pawle, e... przypominam Ci, że Assetto Corsa wysz wyszła w grudniu, i w, w grudniu będzie już drugi rok, bo na kąpie komp, wyszła dużo wcześniej i wierz mi, że jeżeli do, do tej pory nie dostałeś żadnego usprawnienia, to nie liczymy na to z, za bardzo. Może ewentualnie jakieś takie... No nie, tutaj rzeczy, się nie zgodzę, ale... Tutaj się nie zgodzę, no. bo od grudnia jest na pececie. Pecet i gracze pecetowi są zupełnie przystawieni do, do innej, innej rzeczywistości. Tak, tam jednak tam Jak ktoś się myślenie. nastawiał na symulację, to wszyscy już no. tam, trzy czwarte gracze i tak ma e, kierownicę, bo wiedzieli co kupują. Bo, bo gracz PC-owy jest bardziej oswojony z, z symulatorami niż gracz konsolowy. Natomiast tutaj no niestety trzy czwarte gracze mają pada. I nagle pojawia się gracz, która jest dostosowana y, prawie w 100% do kierownicy i nie spełnia oczekiwań, wiesz graczy, którzy no, wiem, potrzebują wiem. też pograć na, na parę. No. A, a na I oni się, i deweloper po prostu spotkał się z nową rzeczywistością, gdzie musi spróbować dostosować swój produkt do potrzeb klientów. Więc oni teraz mają czas na to, ponieważ gra pojawiła się w tym miesiącu, czy pod koniec zeszłego miesiąca dopiero na, na konsolach. Mają czas, żeby, żeby temu zaradzić. I po prostu pytanie, czy będą próbować i czy podejmą to wyzwanie, bo jest to trudne wyzwanie, naprawdę. Bo przestawić się nagle mhm. z tej mentalności takiej surowo symulacyjnej na zrobienie czegoś chociaż troszeczkę takiego, żeby ułatwić tym graczom konsolowym, którzy posiadają tylko pada, jest bardzo trudnym wyzwaniem, a jeżeli temu podołają, to zyskają sobie szacunek nie tylko i mój, ale też na pewno na pewno gracz. Ale myślisz, że bo nawet jak ci to poprawią i nawet jak odczujesz wielką różnicę na padzie, to nie wydaje, nie wydaje ci się, że a ci, co grają na kierownicy, też odczują jakąś różnicę i tam się znowu balans powali w drugą stronę? Nie, bo nie w kierownicy nic się muszą absolutnie zmieniać. Tam to już gotowe mogą zamknąć ten epizod i skupić się tylko wyłącznie na, na padzie, no, którym myślę, że większość z, z nich tam w ogóle się nie zajmowała, bo wszyscy skupili mhm. się, tak jak mówiłem, na symulatorze. Ale czy nie będzie mhm. problemu natury nie wiem, gry online, że ten spadem nie ma szans z tym z kierownicą? O, o a, tym samym pomyślałem. No a, przepraszam, a czy tak teraz już nie jest? No teraz to, yes, teraz yes, to jest yes. tak I, wiesz. U te, tego jak, jak yes, y yes. syn ministra i wiesz, i, i kurde żul pod sklepu, no, takie mają same szanse na szczęście. No. <laughs> jak na konsoli? No co, jeżeli w Forze zagrasz, to chcesz mi powiedzieć, że gracz, który gra na padzie, będzie miał takie same wyniki, jak gracz, który gra na kierownicy. Wiesz, na, co? Pewno, nie nie. na pewno nie wiem. Nie wiem, dlatego że ja nie wiem. Na gram 100% Nestlera, nie tak bardziej teoretyzuję. To. Nie, to już ci teraz mówię, że nie. Jeżeli chcesz podejść do wyścigów na poważnie, to absolutnie nie jesteś w stanie uzyskać takich wyników yy, na padzie. No okej, okay, może znajdziesz jakiś hardcore, wtedy okej, okay, wręczę mu medal i wyślę naklejkę, yy, ale no, yy, to wyczucie obrotu kierownicy nie jest w stanie odzorować pad w żaden sposób, a tory są bardzo wymagające, chyba że jeździsz na torze typu NASCAR, gdzie masz tylko zakręt w lewo i cały czas w lewo, to ok to tutaj możemy się porównywać. Ej, ale ale no, wielki no, szacun no... Za, za, za Monze z lat 60 po prostu jak ten tor był fantastyczny do przejechania, jak dobrze, że oni go dali, fajnie, że mają odzorowane realistycznie te tory, tutaj muszę no, przyznać, że ale... się postarali. Tam... Ale jakikolwiek tor, który ma więcej niż zakręt w lewo, to, to zawsze kierownica będzie, no tak. będzie lepsza. No tak. mhm. e, dobra, więc słuchajcie, na, na zakończenie... E, Pawle, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to jest symulacja. E, w sumie powiedz mi dwie rzeczy, tylko postaraj się w miarę szybko i tak. Rafa postara mu się e, za, za bardzo nie przerywać. Czy na przykład ja, który sobie grał w Need for Speed'a, czy mogę sobie nie. wskoczyć na taką Assetto Corsę? Nie? Super. Ty nie e, grasz w Need for Speed'a, e, więc i, nawet w to nie możesz. I... <śmiech> gra... Dobrze, ale Następny lubię pytanie. bardziej arkadowe wyścigi i powiedz mi, jak ta symulacja jest od... Odzie... jak ta symulacja wygląda w... Od, e, w porównaniu do projektu Cars, bo wydaje mi się, że to też jest mocna symulacja i mi? miałem wrażenie, że te gry powinny ze sobą rywalizować pod tym względem, pod modelem jazdy. Project Cars jest bardziej nastawiony na, na przyjemność z jazdy, mimo wszystko jest większą symulacją niż na przykład Forza, natomiast Assetto Corsa idzie w stronę absolutnej symulacji i jest nastawiona na to, żeby ci jak najlepiej odzorować, to w jaki sposób się jeździ. Żebyś nie wpadł I na to... pomysł, żeby kupować kiedykolwiek 300-konne auto, jak nie umiesz jeździć. No. Bo się rozpierdolisz to na tak, pierwszym tak. zakręcie, wiesz, cwaniaku. No nie? Natomiast to jest tam, Project wiesz, Cars... Zostań, było... zostań w swoim tam golfie, nie? 25-letnim, <laughs> 60-konnym. Project Cars było grą, która po prostu starała się jeszcze bardziej zatrzeć tą granicę pomiędzy symulacją a wyścigami arkadowymi, natomiast y, y, Assetto Corsa stawia absolutnie na, na, na symulację, więc y, ciężko nawet porównywać te gry, no bo Assetto Corsa, jeżeli chodzi o tę techniczną stronę, moim zdaniem nie ma sobie równych, tylko że no niestety trzeba mieć też odpowiedni sprzęt do grania w taką grę. Mhm. Więc tak, su su suma summarum, nie ma chyba bardziej symulacyjnej gry niż Asetoporsza. To ten na pewno moment. nie. Nie ma. Nie ma na konsole absolutnie. Nie, nie, ja chcę tą grę, wiesz, mógł. ja chcę tą grę mieć i jej nikomu nie oddać po to, żeby wiesz kilku osobom nawet, które przyjdą i nie zdają sobie sprawy, wiesz, a lubią ze mną podebatować o motoryzacji i tak dalej. I, I żeby im włączyć. Nie łącznie nawet nie wiem, z moim ojcem, który nie gra, ale jest kierowcą zawodowym od 40 lat. więc. Jeżeli dasz impada, to od razu będziesz miał reakcję taką, że co ty mi za gówno dałeś, przecież tak samochody się nie prowadzą. I po części będą mieć rację, bo ten pad jest tak źle skonfigurowany, że faktycznie y, trzeba się absolutnie nowo nauczyć grać. Ja pierwsze pół godziny y, w grze spędziłem na tym, żeby nauczyć się jak w ogóle skręcać tymi samochodami. No to Bo prawda, na padzie nie byłem w stanie. Prawda. Bo jesteś już tak nauczony przez gry, które uważają się za symulację, przez Gran Turismo, przez Forze, y, a już nie wspominam o Drive Clubie czy Need for Speedzie, które są typowo arkadówkami, że y, no, masz pewne, że tak powiem, odruchy bezwarunkowe przy, przy w grach wyścigowych, natomiast tutaj absolutnie trzeba zapomnieć wymazać wszystko z pamięci i uczyć się wszystkiego od zera. Dobra, Paweł yy, czyli słusznie wiemy, że to jest najlepszy symulator, ale nie najlepsza gra wyścigowa pytanie, czy dasz radę w 5 minut mi o tym drifcie coś powiedzieć, tak wiesz yy, no, samodzielnie już po prostu opowiedz o tej grze i, i, i czy to, cokolwiek jest wartego uwagi Powiem tak, yy, znalazłem grę, która jest świetną odpowiedzią na wszystko to, co się od... Yy pokazuję ostatnio w temacie wyścigowym. bo Mówię o grze absolut Drift, która wyszła niedawno na PS4, a do jakiegoś czasu jest też na, na pc -cie. Gry, które wychodziły ostatnio, a wyścigowych gier było po prostu masa. Mieliśmy Derta, Assetto Corsa, F1, zaraz wychodzi Forza Horizon 3. To są wszystko bardzo fajne gry w swoich aspektach, tylko że żadna z nich nie jest stanie chyba moim zdaniem dać takiego relaksu jak jest w stanie dać absolut Drift. Gra w ogóle taka gra Indii, malutka gra, która na PSN kosztuje 49 zł, a na Steamie 12 euro była w stanie, jak żadna inna gra o motoryzacji, zrelaksować mnie i dać mi poczucie takiego dziwnego ukojenia i, i jakiegoś takiego spełnienia. To jest gra, która jest tak minimalistyczna w swoim designie, która, że to mnie absolutnie natychmiast urzekło. Nie ma tutaj żadnych, wiesz, wyświetlaczy, wskaźników, kolorów. Nie jest nic, na, na, nie jest pstrokato. Jest bardzo biało, jest bardzo minimalistycznie. Te samochody są takie nie powiem pikselartowe, ale ale takie e, bardzo uproszczone w swojej budowie, natomiast są na tyle skomplikowane, że rozpoznasz, że to jest Toyota Supra, że to jest e, tam Toyota AE86, jak ona się tam nazywała, bo już mnie popędzasz i zapomniałem ze stresu BMW M3. To wszystko rozpoznasz. Gra polega na tym, żeby po prostu driftować i mieć z tego frajdę. Nie liczy się czas, liczy się, żebyś zrobił jak najlepszy drift. Gry się trzeba nauczyć, ale... Z, każdym, z każdą sekundą spędzoną w tej grze masz coraz większą frajdę z, z tego driftowania. Ja zawsze w drifty byłem absolutnie fatalny w każdej grze, ale tutaj gdy po raz pierwszy udało mi się wykonać ten, ten taki porządny, kilkusekundowy drift, to po prostu miałem takiego banana na, na twarzy, byłem tak uradowany, tak uchachany, że jeżeli macie wolne 49 zł, czy tam 12 euro, to szczerze, szczerze wam polecam tą grę, bo można spędzić w niej Sporo czasu, szczególnie jeżeli potrzebujecie jakąś grę na chwilę. Macie przerwę, chcecie, sobie, chcecie się zrelaksować, odpalacie na 3-4 minuty, przejedziecie sobie jedną trasę, a tam są i, i trasy typu Gimkhana, i trasy. Ty, ty, typowo driftowe i można sobie nawet tam po placu pojeździć i po prostu chwilę pospędzić chwilę pospędzać czasu, żeby, żeby podriftować. Naprawdę to jest, to jest moje odkrycie tego roku, jeżeli chodzi o, o, tego, ta, o tego typu doznanie. Ja, ja, ja teraz wszedłem sobie, zobaczyłem jak to wygląda i e, Paweł, mu, Paweł mówi, że strasznie się przy tym relaksuje. Powiem wam, że podtytuł tej gry to jest Zen, Zen, Zen Edition. Tak jest. Więc, więc samo sam w tytule masz to, żeby cię uspokoiła ta gra i zrelaksowała. Dobra, więc jak chcecie, zobaczcie sobie Absolute Drift. Fajnie wygląda, może ja też luknę. Słuchajcie, na zakończenie chciałem powiedzieć, co się dzisiaj szybko wydarzyło, więc już mówię, już mówię, ściągam sobie aktualizację. Do 4.0 fajnie, wszystko jest ok. No i FIFA. FIFA słuchajcie, FIFA wyszła o 19 w, w Polsce. Więc o 19 mogliście sobie dzisiaj pobrać FIFA, czyli wczoraj, bo słuchacie w środę i był problem. Był problem z dostaniem się na serwerów. Na serwery moi znajomi pisali co jest, bo ja tam siedzę w grach a oni wchodzą od czasu do czasu, słuchajcie. Od paru godzin nie można było w ogóle wejść do sklepu i w ogóle ściągnąć cokolwiek i, i w ogóle pobrać FIFA. Było takie przeciążenie systemu, więc standardowo Sony dało dupy. Wiem, że na PC czy na Arginie też był problem, tylko Microsoft bez problemu ludzie ściągali z konsoli Xbox One albo One, bo to chyba tylko na łanie wyszło. FIFA. Więc ja niestety miałem cię ci troszeczkę o nim powiedzieć, ale niestety Sony dało dupy. To nie pierwszy, nie ostatni raz. I tym miłym akcentem kończymy 68 odcinek. Pawle, mam nadzieję, że Ci się podobało u nas. Jak najbardziej, za każdym razem. Przytulnie w naszym studio. Za każdym raz. razem. Tak? Bardzo tak tutaj jest, tak fajnie. Tak. Podaj, podaj tak, mi tam. Kameralnie tak, możesz siedzieć w gaciach i wiesz, nikt nie ma dziwnego spojrzenia na Ciebie. Tak, tylko no. nie patrz już na moje stopy. <laughs> e, tak, więc e, słuchajcie, był z nami e, Paweł. E, Paweł możecie też e, słuchać w podcaście Dodechy. Motoryz motoryzacyjny podcast, w sumie całkiem niezły. E, dziękuję. Nie, no ja w ogóle, e, soledź, Krystian, to... dwa słowa. Bo ja Paweł, no, no, no, chciałem, no. Mamy pięć minut. No. Chciałem pogratulować i. A, dziękuję. I wszystkim, ale jeszcze nie wiesz za co. E, to, nie masz. No <laughs> za robotę, którą robią w Dodechy. Ponieważ y, fajne jest to, że na przestrzeni no, no tego ostatniego roku, powiedzmy te 20 odcinków y, temu, no właśnie rok temu ostatni się raz słyszeliśmy mniej więcej, to był odcinek pierwszy motoryzacyjny nasz wspólny i od tamtej pory się sporo zmieniło u Was, przede wszystkim sporo, jeżeli sporo. chodzi o kwestie testowania samochodów, bo na targi zawsze jeździliście, robiliście z nich y, takie, takie szybkie zrzuty, szybkie relacje gdzieś tam nagrywane na bieżąco powiedzmy na dyktafonie, Yy, odcinki normalne dalej są takie, jakie były, ale jest bardzo dużo testów. Powiem Ci szczerze, że więcej niż ja bym się spodziewał. Yy, na chwilę obecną, to ile aut już mieliście przetestowanych? Yy, ty... 12, jeżeli dobrze liczę. 12 aut. W Asetokorsie. Okay. W Asetokorsie. 12 aut jest... na żywo tak? Ja pamiętam, że był Range Rover Evoque było BMW, yy, nie M2, tylko tam. Yy, Okej, okay, Rafa, tam. bo nie mamy czasu. Nie, parę parę nie innych, nie no, wymienić, no, wiecie, To jest fajna rzecz no. do posłuchania, tak? Bo, bo to jest coś, coś innego i tutaj wielkie uznania za to, że, że się to rozwija, że, że są te testy. No i tam, Krystian, już możesz się tam też. Tak. E, dobra, więc Paweł, ogólnie dobra robota. E, dziękujemy Ci Pawle, że wpadłeś do nas. Jeżeli będzie coś mocno samochodowego, to znowu wyślemy Ci Forza. kopertę z zaproszeniem. E, Forza, jeżeli wyjdzie, to tak. Je, jeszcze nie wyszła, chyba, nie? Bo on, nie, To było demo. demo. Sprzedawajcie Dobra, wszystko, więc, kupujcie Forza. Tak więcej i więcej. Ja będzie w, w zdaniu. Okej, okay, więc, myślę, że Tomek ogra i powie w przyszłym odcinku, ale jak będzie pełna wersja, to, to bardzo możliwe, że porozmawiasz sobie z Tomkiem na ten temat, bo on to gra. Więc, tak, więc dziękujemy Ci. Pawle, słuchajcie, standardowo, drodzy słuchacze, wchodźcie na Facebooka, patrzcie, co się u nas dzieje. Na portalu wrzucamy odcinki, padportal.pl, oczywiście bezimienny.pl, no i dzisiaj wyjątkowo polecamy do dechy podcast.pl w zobaczcie sobie, że że, e, że można gadać nie tylko o grach, ale na przykład o samochodach. I też to dobrze, e, też tak samo dobrze to brzmi jak u nas. E, Okej, okay, więc to tyle, 68 odcinek dobiega końca. Ze mną był Rafał Radomyski. Dziękuję. Dziękuję. Był z nami gość, czyli Paweł Pucharski. Dziękuję. Oui. Nie, przepraszam, to nie tu. O, to nie to. I nas, i oczywiście prowadziłem to ja, czyli Christian Kender, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, pewnie już z Tomkiem, więc trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.